Witam, Fantas Magieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 270, piękny, e, piękna rocznica, e, 11 listopada. E, no ze ja dachman i ze mną są Piotrek Kuldanek. Cześć, czołem. Kuldan i Michał e, Kita, aka Nexus. Chciałem powiedzieć Michał, Nexus, aka Kita. <laughs> Przepraszam czy Michał. Leś, Powtórz w, w takim razie. Czytałem, czy jak byłaś w Michał, szkole. Michał Kita, Aka Nexus. Jak byłeś w szkole, to y, miałeś przedwisko od nazwiska? Ja? Nie Ja? No, no właśnie, to oba mogliście Nie, Teraz was strasznie słabo słyszę. To jest, z, z, zrób, zróbmy replay. Bogowie bo, internetu. Bo Damian, teraz mi przerywasz w ogóle. Co drugie jakoś... słowo słyszę? A ja go normalnie słyszę. Ciebie też też. No, tak. Damian, coś, bo. O-o. o Znaczy, nie, no zastanawiam się, kto w takim razie obciąża internet. Dobra, jest już lepiej. To Ma, Michał, to żonę powiedz, żeby Netflixa. Czy znaczy, tam dziewczynie kasz wyłączyć Netflixa? Nie, no, muszę no, sobie z urządzeń nie połączać nie. wszystko z wi -fi. Nie, Książka, żona książki. Dobra, jeszcze raz ten replay dawaj, ten intro. Maestro. Dobra, ale nie nie, nagrywa się, to się nagrywa Będzie wiesz, będzie. naturalnie. Naturalnie co? No, Macie chyba. To witam serdecznie <śmiech> wszystkich. Oglądaliście y, obrazki czy też filmy z zamieszek warszawskich? Właśnie, musimy zrobić w takim razie szybki news w koncie towarzyskim. Obchodzimy tutaj hucznie 11 listopada. Poleciały korki od szampana, gdzieś w suficie się biły tak mocno. E, czy spodziewaliście się, że wszyscy gracze wyjdą na ulicę i będzie rozruba? Ja, się, ja mam pytanie, czy wie. wywiesiłeś flagę? E, ja, ja nie mam po prostu tutaj, tutaj tak zwanej rurki. Dobra, zrobił. dobra, ty masowo. nie masz rurki. Rurkę masz, to raz. Dwa rzeczy. Ale ja, wiesz co, ale Sklepów widzisz, że ja jest jednak godło. Ale ja noszę godło w portfelu. Nie, w portfelu mam. Kiedyś Aha. w fakcie dali naklejkę z godłem, dostałem od wujka. Oh yes. I mam do tej pory. To wiesz, na w portfelu to, to powinieneś nosić flagę no. Irlandii, a na Balkanie wiesz, flagę Polski. Poza tym w Battlefield 4 zrobiłem bardzo patriotyczny emblemat, w którym właśnie jest orzełek, w koronie. No proszę. Z głową odwróconą we właściwym kierunku. Nie to jak tam na tych konferencjach w Izraelu. Robią bez korony i tak dalej. No ale panowie, no, co, co, co się działo? Co, musieliście spalić tą tęczę? Przeszkadzałam wam. Ale to, ale to tęcza, Piotr, to Piotr nie regularnie... usprawiedliwia, ja nic nie wiem. Tęcza regularnie płonie. Ona już tam, Jak krecie ją postawią, to za chwilę ktoś się znajdzie, kto ją spali. Z tak zwanych happening warszawskich, nie? No, no. sakra. Ale najważniejsze jest to, że podobno ona miała być w ogóle niepalna z jakichś materiałów no. takich, z bestiem podobno nie jej zrobić. Słuchaj, nie wiem, nie, że wszystko da się spalić? To jest, to jest prawda dokładnie tak samo jak to, że każdą rurę da się przepchać. Pierwsze giną nadzieje, czy tam płoną nadzieje o wolną Polskę. Och, panowie, ale zmieńmy temat, bo to jednak jest przygnębiające bardzo... Zmieńmy na jakiś wesoły temat. Może na rozdzielczość gate. O. Podobno długość nie ma znaczenia, tylko jak się włada tą rozdzielczością ma znaczenie. No, a propos rozdzielczości, Przekątne mam króciusieńką anegdotkę. Byłem wczoraj u mojego brata na imieninach. E, który robił wczoraj, żeby nie robić dzisiaj, bo jest Marcinem. Pozdrawiamy wszystkich Marcinów, a propos i te życzenia macie. E, wszystkiego najlepszego. I e, on jakiś czas temu zmienił sobie telewizor na taki Full HD. No i. E, Ale ile cali? 43 chyba, 45 no to taki. Wiesz, standardzik. Natomiast jak zmienił sobie telewizor, to nie wpadł na to, że dekoder który wysyła mu sygnał tak zwanej w satelity, e, też zespół. ma różne, nie jest HD, tylko też ma różne ustalenia rozdzielczości. No i uznał, że jak podłączę go przez HDMI, to wtedy będzie wszystko hulać. No i ja tak siedzę, niego patrzę, w ten telewizor patrzę i coś mi to nie wygląda na to HD. No to ten zaczął mówić, nie, to na pewno dlatego, że to stare teledyski, no to przełącz na jakiś program HD. Przełączył, wygląda tak samo gównianie. Zacząłem dłupać w tych opcjach i oczywiście okazało się, że miał ustawione minimalnie, czyli tam 720p. Po Ale pół roku tak posiadania telewizora. No właśnie to, tak śmiać mi się chciało, że, wiesz, że patrzysz na telewizor i widzisz, że to chyba jest coś nie halo, a dla niego to i tak był super jakość w porównaniu z poprzednim crt -iem. Czy powiem tak, że, że 720p, e, kiedy e, na przykład oglądasz telewizję, na przykład, nie wiem, no my tutaj wszyscy oglądamy filmy na Netflixie. Na Netflixie ten bitrate jest e, e, kosmiczny i nawet w 720p te filmy wyglądają ultra czysto, ostro, nie ma jakichś artefaktów, takich rzeczy, które na przykład znane są osobom, które, którzy powiedzmy są niecierpliwi i lubią mieć filmy wcześniej niż tam z innych źródeł. Są to, Ale generalnie dróg. na Netflixie nawet 720p ten obraz wygląda fantastycznie. Ale w grach jednak. Ale no, Damian, to są ten te Netflix, te który do Polski dociąga yy, również wygląda spoko. Ten zakon ten, no, ten, ja chodzi ja jest całkiem też okej. Okay. Ale ja zauważyłem jedną rzecz. ja Bo to tu mówi, że, że u Ciebie co dochodzi, to, to jest taki zajebisty. Wszędzie nie, bo... chyba jest zajebiste. <laughs> znaczy, wszędzie jest to tylko jest jedna rzecz. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio, pojawia się taki, taki znaczek Super HD. Generalnie to tak. ma być już w ogóle prawie, prawie 4K, tylko że oczywiście 1080p, yy, super dźwięk, no nie wiadomo, tam cuda na kiju. I wszystko jest pięknie, tylko zauważyłem, że już dłuższego czasu, że mój dostawca internetu no coś przekombinował i nigdy mi ten Super HD się nie włącza. Nawet jeśli masz tam 30, 40, 50 megabitów łącze, to i tak ci się nie włączy. I ja, ja przypuszczam, że po prostu ludzi korzystając z jest tak dużo, że oni po prostu bardzo obciążają sieć. I dostawca zmienił to tak, żeby po prostu maksymalnie można było, nie wiem, 70, 720p oglądać filmy. No na szczęście to nie ma jeszcze takiej różnicy dużej, ale ja pamiętam, że dwa lata temu ten sam dostawca nie, miał, nie stosował tych praktyk i filmy były... Ultra Super X, tam High, bo to się Kosów. tak wtedy nazywało. I ja pamiętam, że liczyłem piegi, tam, czy, czy jakieś tam włosy e, gdzieś na policzkach e, ludziom, którzy m, brali udział, że znaczy, występowali w filmie indie e, Game the Movie. Tak, tak, no Ale to, już ale to chyba te smutne. czasy liczenia włosków i patrzenia na tego typu rzeczy minęły, mój drogi. Przynajmniej ja z Teraz tego mówić, co że obserwuję, że. się do dobrego po prostu. Że ludzie się już tak przyzwyczaili do, do oglądania w takiej jakości, przynajmniej duża liczba osób, że już nie patrzą, nie, nie, nie zwracają na takie rzeczy uwagi. Znaczy, ja mam problem z tym, że jak ja czasami oglądam sobie film na DVD, bo mamy przykład nie wiem, kroniki Lidika, mam niestety na DVD jakoś takie, Nie mogę się zmusić do tego, żeby sobie po prostu kupić wersję na Blu-rayu, to jednak jest Coraz ogromna cię różnica. Amazon, Chrome, ok... znajdę ci za 2 euro. Pewnie jak albo znajdę za 2 euro, 8, to piorę. może max. Blu-ray. Na Blu-ray. Używam Kroniki używkę. <laughs> tak, tak, tak, masz bliżyska. Bo ja kupiłem w ogóle Kroniki Rydica, jak byłem w Polsce, w wersję nie, tradycyjną, już tutaj na miejscu kupiłem sobie wersję reżyserską, więc mam w ogóle dwie kopie. Eee, ty sknera po prostu, w... nie chcę cię dać pieniędzy. Trzeba, teraz trzeba kupić trzecią na, na blu No właśnie, dlatego to jest jedyne. Jakby tak było, że nie miałbym tej wersji, tą trzecią Albo po, jest... Poczekaj na wersję, wiesz, trzy pak. Będziesz no dobra, ale to teraz części. wracając do rozdzielczości, jeżeli ktoś nie wie, to ostatnio okazało się, i to nie był to pojedynczy przypadek, bo chyba chodziło i o Call of Duty Ghost, i o Dead Rising But trzeci, i chyba tam o coś jeszcze, że, Bażyczka. A, Batemfielda? Więc można wywnioskować, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że będzie więcej gier dotyczyło tego problemu. Gry na x będą w 720p. Właśnie. Ale to jest taka deklaracja Jeszcze... ogólna, w, ogólnie przyjęta, że wszystkie mają chodzić? Czy. Znaczy nie, czy to tylko nie, to nie, nie startowe, Ta, tak, się, tak się okazało, że teraz wyjdzie kilka gier, które będzie miało tą rozdzielczość. Tylko wiesz. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że te tytuły, które są multiplatformowe na PS4, będą wchodziły w Full HD. Czy, przepraszam, to chyba to nie jest Full HD, tylko to jest jakieś tam 900 coś tam. To ja, jest jakaś co? ja bym z tego nie robił jakiejś strasznie wielkiej afery Raz, Zaczy, że... Słuchaj, to ma, pewien, to ma pewne uzasadnienie, że jest to afera, bo yy, tak tego, co mi wytłumaczył ktoś, kto się zna na tym dużo bardziej ode mnie. To siedzi w rozdzielczościach. Tak, to siedzi mocno w rozdzielczościach. To się rozbija o analyzing. E, znaczy, właśnie nie. O trójkątkę w sobie. O ząbki. Bo anty to są systemy, które służą tego, żeby ząbków nie było. A ząbki same w sobie, im masz mniejszą rozdzielczość, tym są bardziej widoczne. Znaczy, na, na Czyli to, to zanim to ząb... jeszcze ten obraz zostanie poddany analyzingiem to taki jakby goły, wiesz, w czysty będzie miał w niższej rozdzielczości większe ząbki. Znaczy, to jest tak. I tak, i nie. Ponieważ na PS3, znaczy w ogóle na, tak, tak, tak się przyjęło, żeby uniknąć tego ząbkowania, to się podbija rozdzielczość, nie, nie włączając właśnie tych wszystkich algorytmów rozmycia krawędzi, bo to nie tylko tam jest anti to są te wszystkie FX a coś tam już, szczerze mówiąc, się już kompletnie w tym nie łapie. Do, domyślam się, że wszyscy PC-towcy wiedzą, o co chodzi. A drugą opcją jest taka, że zostajesz w tej rozdzielczości niskiej i wtedy y, usilnie próbujesz zrobić coś z tym y, rozmyciem krawędzi. Czy, czy taki algorytm, czy taki, czy siaki, albo uwagi, nieważne. Istotne jest to, żeby pozbyć się tego ząbkowania. W momencie, kiedy się nie włącza anti przy y, niższej rozdzielczości, to to masakrycznie widać. Ale popatrzcie sobie na trójkę. Przecież mało jest tytułów w ogóle na PlayStation 3, które w ogóle używają antialiasingu, a na Xboxie jest tego masa. No, bo to jest akurat y, tam gdzieś sprzętowo lepiej zorganizowane, dlatego niektóre gry wyglądają dużo ładniej na, na, na Xboxie, 360, a przynajmniej kiedyś wyglądały. Teraz, y, y, kiedy już okiełznano PlayStation 3, ten problem y, zniknął. I ten problem z, z tą niską rzeczą, on też z czasem zniknie, bo na przykład y, y, nie wiem, Forza y, 5 z tego, co, co słyszałem, to na będzie w, w pełnym HD. To będzie 1080p. No, tylko, że problem jest taki, że ta gra będzie miała na przykład mniej samochodów niż poprzednie części, no bo przecież będziesz mógł sobie je dokupić, mikrotransakcje. <śmiech> Ej, słuchajcie, paradoksalnie to się skończy tak, że e, odwróci się sytuacja w tym momencie, jak kiedyś deweloperzy usilnie próbowali e, tą konwersję na PS3 zrobić sensowną, to teraz będzie na odwrót. Czwórki będą no, ale wiesz, istnieje, istnieje, z istnieje pewne przesłanki, bo, bo Sony, jak e, kilka osób zaczęło komentować, co, że to, że trochę słabo, że m, gry mogą mieć niższą rozdzielczość, to Sony przecież wypuściło filmik gameplay minutowy z Killzone'a, który chodził w 1080. Ale cieszę się, że o tym wspominasz, bo ja oglądałem ten filmik, przeanalizowałem go klatka po klatce, byłem jak Digital Foundry z Eurogamera, Liczyłem tam po prostu skoki, piksele, tam siatki rozrysowałem, ale tak szczerze, to na mnie ten film nie zrobił ha, wrażenia. A gdzie nie, go oglądasz na Oglądałeś 80... go na telewizorze Ładny czy na drogą. monitorze? Na, na telewizorze i na monitorze. Bo ja oglądałem go tu i tu, i zupełnie inaczej ten film się odbiera, jak ogląda się go na monitorze przed, wiesz, pół metra przed oczami, a zupełnie inaczej wygląda ten film, jak sobie puściłem na 43-calowym 43 telewizorze i, i po prostu wygląda to fenomenalnie. Szczególnie te 60 klatek. Nie, no, to nie wygląda źle, tylko, tylko jak ja przyglądałem się na przykład rozdzielczości tej samej gry, to na mnie nie wydawało się na tyle ostra, żeby to było prawdziwe 1080p. Ja domyślam się, że tam jakieś sztuczki muszą być zastosowane, Choć, bo sam interfejs, wszystkie litereczki, rameczki i tak dalej, no jest wszyscy, Damian, tak ostre, to jest wszyscy tak oscy, że ale jest przecież, przecież, tam jest kompresja Nie, zarzuca, to chodzi, przecież... że to nie jest, jest skompresowany, on specjalnie jest tak zakupowany, żeby... Jest skompresowany, jest. To jest zawsze będziesz... Jeżeli chciałbyś się no zachować... Nie, ale to jest kompresja, jak masz na Blu-rayu, no, kompresję, że masz y, y, y, pół giga plik... Który, który ma... Który, który ma dwie który jest minuty jest, chyba, tam nie ma minutę. Tak, minuta, to jest minuta minuto 14 czyli Więc na pewno to jest tam... No. Nie więc, jest to w 100 pro... więc nie jest to w 100 sygnał taki, jaki będziesz miał z konsoli. Jest to bardzo zbliżone. Natomiast ja widziałem w paru klatkach po prostu kompresję. No widziałem kompresję obrazu, ewidentnie. No tak, ale tam... Je, ja jaka te, na tej, komp, tej samej kompresji po prostu nie, nie ty widziałem, co, co po prostu jakość tych postaci... Krawędzi, bo wcześniej e, grałem w Battlefield 4. Jezu, już się, e, mas, się teraz. Masochistycznie, prawda? Ustawiłem sobie te wszystkie ustawienia na e, e, high i ultra. <śmiech> Nie, właśnie masochistycznie, dlatego że e, kosztem po prostu e, ilości klatek animacji chciałem zobaczyć, jak ta gra wygląda. Chciałeś no pooglądać i tak, efekty tam, świetne, to wszystko. Pokaz slajdów. No, wiem, no to jest, to jest nic innego jak wyciąganie od biednych graczy pc towych pieniędzy na te wszystkie sprzęty. Na szczęście, na szczęście coś się ruszyło i te nowe karty AMD, te nowe radeony, no, wprowadziły pewny zamęt na rynku. I, i no, ja, ja sądzę, że wiele, wiele kart z tych takich, z tej górnej półki stanieje i nagle granie, powiedzmy, w ultra ustawieniach w Battlefield 4 czy, na przykład, nie wiem, w Crazy 3. To już nie będzie coś, co będzie po prostu jakimś taką yy, mrzonką z, z przyszłości. Nie? A powiedz w skrócie, bo szczerze mówiąc jestem trochę ciekawy tego, yy, mm -hmm. co faktycznie oni tam zepsuli. W Battlefield tak. 4? Bo z tego co pamiętam, no. przecież całkiem niedawno robiłeś update swojego komputera. I wymieniłeś również kartę graficzną. Nie, już nie pamiętam, jaką ty masz grafikę, ale chyba nie masz jakichś strasznie stary Nie, no wiesz co, moja karta to nie jest właśnie... To jest, to jest ten mid-end, mid czy tam mid-range, jak się mówi, tak? Czyli to jest to karta środka. A na jakich ustawieniach to, próbowałeś, ja, na przykład... próbowałeś grać? Czy w tryb sieciowy, czy w tryb znaczy, kampanii? W... Mogę grać w high, ustawienia high. Ale w roz... jakiej rozdzielczości? Hmm. 1680 na 1880. Czyli domyślam się w swojej natywnej rozdzielczości swojego monitora, tak? Tak, no przeważnie tak wybieram, bo po prostu tak jakoś um, dla oczu mi jest um, mniejsze obciążenie dla oczu. Wszystkie rozdzielczości, kiedy nie mam... Czyli rozumiem, że w, to... w kontekście Battlefielda trójki twoje ustawienia się nie zmieniły, czyli tam grałeś również w takiej rozdzielczości na ustawieniach high i teraz grałeś takich samych, Na tak? ultra nawet. Na ultra na, nawet, na ultra na nawet. Tak. Wszystko eee, miało, no, bo nawet Czyli to wniosek jest tego prosty, że nowy Frostbite yy, lepiej sobie radzi i lepiej pracuje na nowszych kartach i tyle. No, w, wniosek jest taki, że po prostu Nvidia, czy tam ktokolwiek, kto, kto decyduje o tym, jak smarować takie studia, żeby tworzyły rzeczy, które wyciągają, powiedzmy, siódme poty z obecnych sprzętów, no, mobilizowały ludzi do tego, żeby wydawali pieniądze, tysiące dolarów, euro. Nie wydaje wam się, e... że Battlefield jest nowym benchmarkiem obok Crysis'a w tym momencie? No jest, na pewno. Na pewno jest benchmarkiem. No tylko, że gra ma nie tylko problemy z grafiką, bo ja mam akurat wielu znajomych, którzy mają naprawdę świetne sprzęty i oni nie narzekają na problemy z grafiką. Problem Battlefielda to jest jednak to jest kod sieciowy, który ciągle coś, zawsze coś musi być skopany, tak? Coś musi być z serwerami, gra musi, ci, musi cię wywalać w ogóle z gry, serwery muszą się gdzieś po prostu rozpadać na kawałki, jakby to... Ja nie Czy wiem, gra się odpala przeglądarki Nadal się odpala przeglądarki to, no to nie zostało jest, zmienione. To jest zajebiste. Tak, no już Battlefield 3, powiedzmy, jak oni to wprowadzili z Battlefield 3, na początku mi się to nie podobało, ale z czasem, no i tak, no to jest gra sieciowa, nic z tym nie zrobisz, no, tak to zdecydowali sobie. Nie wiem dlaczego, bo generalnie to wszystko jest tak, że i tak ściągasz plugin do tej przeglądarki, więc... To, to był jak... Na pewno jest jakieś uzasadnienie. No wyłączy, myślę, że, możliwe, wiedzą, że dla into... środowisku webowym jest po prostu im lepiej z tak. jakiegoś frameworka sobie postawić i, i go ewentualnie przenieść na inne platformy, ba zasysać hmm. dane z tej platformy na każdą, każde inne urządzenie, tak. czy to tablet, czy telefon, pielęgnie. Problem jest z tym taki, że ta naprawdę po prostu wywala. I u mnie wywalanie jest powiedzmy częstsze niż na u ludzi, którzy mają naprawdę super kosmiczne sprzęty. Ale nie wiem, czy oglądaliście sobie na pewno nie całe, ale fragmenty. Giant Bomb robił ten extra life, tak? Czyli grali przez tam 24 godziny na dobę, czy nawet dłużej, jak w ich przypadku, w różne gry. Jedną z gier był Battlefield 4. I nawet w trakcie tego nagrywania, na ich mega sprzętach, tak? Kosmicznych, ta gra wiesz wywalało im. Po prostu w pewnym momencie gra decyduje, że. E już za długo sobie pograłeś, czas może, nie wiem, zmienić serwer albo coś. Nieważne, twoje punkty są, nieważne te wszystkie y, odznaczenia, które zdobyłeś podczas rozgrywki. Ale Damian, wniosek jest prosty przecież. Jest, żebyś... Wniosek jest bardzo prosty. Mieli termin, jest deadline, trzeba grę wypuścić, trzeba zarobić pieniądze, bo trzeba zapłacić pracownikom. Wy, wypuszczamy bubla, Dzisiejszy mamy świadomość czasem... tego, że gra jest pełna bugów. Po co? Wypuśćmy, i tak ludzie to kupią, bo są ślepe barany. No, no przecież oni. grze, oni tak która myślą, i no. tak wymaga połączenia z internetem, nie ma czegoś takiego jak potrzeba wydania skończonego produktu. No, oczywiście, No, no wychodzi ja, ja Battlefield early access, tak zwany, i, i na razie się cieszę, no, przez łzy, tak. No tylko patrzcie, na grze, która, robotowa, która głównie polega tak, na grze sieciowej, yy, niedopracowany moduł sieciowy to jest. No fail, sorry. Hmm. Co Piotr, no, ale miałeś? nie, bo coś takiego, tak jakby przebicie jakieś słyszał od Ciebie, ale Michał mówisz o grze, która polega na trybie sieciowym, jak było z SimiCity, które przez tam chyba tydzień czy dwa tygodnie na początku w ogóle nie działało przez tryb sieciowy albo jak było z Diablo. Niestety żyjemy w takich czasach, gdzie klient y, jest, znaczy oczywiście, żeby nie było, klienci są sami sobie winni, bo tak naprawdę y, w branży gier wideo klient jest y, czymś w rodzaju fana. I przecież ludzie, którzy tłumnie biegną na premierę i się strasznie z tego powodu cieszą, pokazują producentom, że nie trzeba jakoś się strasznie liczyć. Ja bym nawet użył mocniejszego słowa, jest, ci ludzie są w pewnym stopniu uzależnieni od tego produktu. Mm -hmm. Chociaż ostatnio... Łącznie, był Batman, łącznie z Damianem oczywiście. Musisz wyjść z szafy teraz, powiedzieć, że jesteś uzależniony. No, no oczywiście tak, to wiadomo. No. Znaczy, akurat Więc ja ja przemi jeszcze... wobec Damian siedzi i ciupie sto w Battlefielda po prostu. To jest prawda, cała prawda o Damianie. Tak. No, nawet teraz grę i od kilku, od kilku dni. Teraz jak rozmawiam, właśnie. Kilku dni codziennie pykam sobie. Rank mam na razie niski, jedenasty, ale to jest właśnie wina mojego sprzętu. Nie, ale nie tak na poważnie po prostu to jest fajcie to jest, narkotyki tyle, no i oni to wykorzystują na każdym kroku. No. Mhm. Słuchaj, ostatnim mhm. ostatni multi, w jaki ja długo grałem, i to naprawdę długo, bo przez jakieś pół roku od premiery, to był Bad Company drugie. Naprawdę tam ten, ten tryb sieciowy mnie wciągnął, bawiłem się długo i bardzo mi się to podobało i, i na przykład w trójkę w ogóle nie byłem w stanie wejść. Pograłem z tydzień dwa i sobie odpuściłem, bo tak. Grałeś na konsoli, tak? Tak, tak, tak. Ja tak. Jestem stricte. Ja troszeczkę grałem na konsoli Battlefield 3, dużo więcej grałem na PC. To jest I najlepsze to wydanie w ogóle najlepsze, najlepszy Battlefield jak się pojawił na konsole tej generacji. Tak mówię, Bad, Bad, Bad, Bad Company się wydaje, że tak. problem był taki, że jednak y, mapy, ja nie wiem tego, czy mapy były zmniejszane do trybu konsolowego, czy nie? Czy one były takie same, tylko było dwa razy mniej graczy? Wszystko, ja w tryb sieciowy bo, grałem bo bardzo mało, gracze. ale one, wiesz to robiły wrażenie dosyć dużych map. Jest no właśnie, no bo one znaczy, były to. w wiecie, wiecie, jak wygląda to, gra, granie w Battlefieldzie. Generalnie jest tak, że te mapy, one są... Zawsze ten teren jest wycięty, zależnie od trybu, masz ogromną mapę, ale jakby te, te, te niewidzialne granice y, tego y, miejsca, w którym się to, dzieje, akcja, one są tak, obszar działania jest po prostu wycięty. Nie tryb Conquest polega na tym, że zdobywasz po prostu. Za y, albo w ogóle jakiekolwiek y, te tryby, no nie one, y, czy tam rasz, czy coś, one polegają na tym, że część akcji się dzieje w tym, później kolejny etap to jest kolejna, kolejna część mapy i tak dalej, nie. Znaczy, ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o Battlefielda, więc ja tutaj mogę, mogę się mylić, no ci, którzy mają tam 200, 300, 1000 godzin, to nie dokładnie wiedzą, jak to z tymi mapami jest, ale te mapy nigdy nie są jakby w całości wykorzystane, tak, że masz po prostu całą mapę, no hmm. chyba, że tam jest jakiś taki tryb mega, ultra, wojny, nie wiem, Damian, A, ale to czemu? na czemu, konsoli czemu? to po prostu miałeś... 20... Czemu kupiłeś w ogóle Battlefield gra. Co to bym kierowało, żeby był sięgnąć po ten tytuł? To Ty był impuls... Siedziałem sobie w domu, u rodziny córki, rozmawiam z znajomymi, pytam się, wiesz, gdzie wiesz, jest, wiesz, pyta, jest tak, wiadomo, wiadomo, że tryb nie kampanii to jest słaba rzecz i to trzeba było się spodziewać. Ale nie sobie. dla trybu kampanii kupiłem, wiesz? A Właśnie tryb dla, dla, dla sieciowy muci. to jest wiele godzin wyrzeczeń, siedzenie, to jest pewnego rodzaju już Obowiązek jakiś tam wewnętrzny, wy, wy, wynajdywania ale... czasu, wolnego i tak dalej. także obowiązek. Ta gra wymaga masakrycznego pokładu czasu i, i zaangażowania, więc rozumiem, że chciałeś ale, sprawdzić. Jak, rozumiem, że z czystej ale ciekawości. Co jest pięknego w grach sieciowych? Co jest pięknego w grach sieciowych? Że grasz w sieci. To, że masz ekipę, z którą właśnie możesz się bawić, i kat to był ten jeden z powodów. A czyli ty masz ekipę, z którą no, po prostu. Mam, tak, a, no, mam to, no to, to, to, jest, to, jest, to którzy jest... na Battlefieldzie, trójce, zjęli tak. sprzęty. Oni mają w ogóle kosmiczne. Ja to jest taki. Jak z moim bida komputerem, to jest taki taki. jak ten, ten owczarek niemiecki, z kolei nie? Tak, <grym> czyli szimowy, biegasz jak, ap z apteczkami ten, za chłopakami, tak? Dokładnie. I tak, i jestem filarem tabeli, jak to się mówi <grym> Ale, ale generalnie chodzi o to, że po prostu bardzo fajnie się gra z innymi ludźmi, szczególnie kiedy, kiedy ich dobrze znasz. Nie no to jest super. To jest oczywista oczywistość, że tą grę się kupuje tak. po to, żeby grać w sieci. I to był i ten impuls. Jak gdyby oni grali może w inną grę, być może bym się przekonał do innej gry, ale było tak, że ja nie przekonałem się do Battlefielda 3 na PC. -cie. Dopiero późno wskoczyłem właśnie po tą wersję. Dużo więcej grałem na PS3 ale na PS3 ta wersja na nie jest jakoś taka wybitna. To już to już widać było, że oni musieli. jeśli chodzi o grafikę na przykład. Ja nawet nie chcę sobie wyobrazić, no, jak no, wygląda potem tak, 4 tak. cztery na, w konsolach starych. To wygląda znaczy, po prostu, to jest po prostu. Te to... tekstury są takie bardzo proste. Ja widziałem to. No to tak był już nie zapewniał gameplay już nieraz, bo jest nawet analizowany w takim portalu, był. Właśnie też yy, zgrowali chłopaki materiał gdzieś tam specjalnym sprzętem i analizowali praktycznie każdy aspekt i ilość klatek, i, i porównywali oko w oko z wersją z PC. Wiesz, ja mam problem trochę z tym, akurat Battlefielda chyba to nie dotyczy, ale na przykład mam problem z Watchdoksami, bo może się mylę, ale obawiam się, że te gry, które wychodzą na styku generacji, czyli tak jak Assassin na przykład, jak, ja jak zobaczyłem, jak wygląda Assassin na PS4, bo jakieś tam się pojawiały filmiki, to był to jeden z ostatecznych powodów dla mnie, żeby nie kupować konsoli na starcie. I na takie Watchdoksy, które są robione i tu, i tu, obawiam się, że będzie dokładnie tak samo, że ta gra, te gry nie mogą pokazać prawdziwego swojego pięknego oblicza, dopóki też będą musiały być wydawane na starsze konsole. A dlaczego tak sądzisz? Bo mi się, się nie wydaje, że tak jest. Tak mi się wydaje. wydaje tak. że Czasami jest łatwiej na starsze konsole pisać. Ale oni ale przede, przede wszystkim sobie są przyzwyczajeni no do pisania na starsze sobie... konsole, znają te sprzęty e, i jednak z punktu widzenia producenta ile osób kupi Asasena na PS4, a ile osób kupi na PS3? Patrzę, Podam Czyli Ci prosty dalsze. przykład. Call of Duty Modern Warfare wersja pierwsza, która się pokazała na x i PS3 pojawiła się również w wersji na Wii. Wszyscy wiemy jaka jest grafika na Wii, jaki jest poziom grafiki, jaki tam jest, jakie są tam bebechy, procesy old graficzny. Wersja, Wierzę, wersja że to jest ta wersja a nie z, z 360. E, proszę. Ale to nie jest wersja z 360? To, to jest, jest Modern Warfare z dopiskiem Ref Reflex chyba, z tego co pamiętam. Nieważne. A to ty mówisz o Wii? Mówię o Wii nie, nie jedynce. Wii. Okay. Tak, tak. Y miałem przyjemność ostatnio odpalić sobie tą gierkę właśnie u siebie na Wii. Ale ona była napisana od początku, wiesz, to była zupełnie Te inna Te wszystkie asety, jak... które są z, jedz z wersji konsolowych w dużych, z dużych braciszków są również na Wii i animacje, no. i motion kept, wszystko jest to samo, więc te wszystkie asety są ta zrobione. grafika jest troszeczkę skalpowana, no troszeczkę, to jest mocne słowo, totalnie. Grafika to jest jakby wziąć te wszystkie tekstury z, z jednym skryptem zmniejszyć o jakieś 300% i z powrotem nanieść te tekstury na obiekty, które są obcięte jeszcze o jakieś 60%, jeśli chodzi o ilość poligonów z, z, z dużych wersji konsolowych. Więc mnie się wydaje, że ta, bo cały czas dochodzimy do wniosku takiego, co, jak może być skalowalny silnik w ogóle napisany przez... Więc mnie się wydaje, że z tym nie będzie żadnego problemu, żeby na czwórce pisać silnik, który rewelacyjnie wygląda na czwórce i się pięknie skaluje do trójki. Na pewno nie będzie takiego problemu, że Jezu, robimy na trójkę, to na czwórce będzie wyglądać jeszcze nie tak zajebiście. Nie jestem tak optymistycznie nastawiony do tego, bo jednak to są zupełnie dwie różne e, architektury. Są dwa różne sprzęty. I z Wii też jest taki problem, nie wiem, pamiętacie tą gierkę Conduit? Conduit, zanim się pojawiła ona była bardzo długo zapowiadana jako taki cud graficzny na Wii. Że ta gra e, będzie tak ładnie wyglądała na Wii, że wręcz ludzie, którzy są e, graczami właśnie z PlayStation z Xboxa 360, no nie będą widzieli, że to jest po prostu słabszy sprzęt. E, pokazywali na jakieś różne dynamiczne światła, jakieś, te, jakieś efekty itd. i tak dalej. I każdy, kto widział Conduit, po tym, jak ta gra wyszła, no wie, że nie udało im się po prostu zrobić czegoś, czego się po prostu nie da zrobić na tym sprzęcie. I e... Wydaje mi się, że Golden GoldenEye wyglądał o wiele, wiele lepiej niż Conduit NoWi. Jeśli chodzi, no patrząc tylko no. i wyłącznie na względy te techniczne, jak jest wykonany, ilżklatek i tak dalej. No właśnie. No i więc problem jest, jest taki, że PlayStation 3 to jest ta architektura Sela, to jest tam wiele takich różnych rzeczy, które są, e, które były trudne na początku dla, dla, dla twórców gier, dla programistów, i wiemy, jak, jak było na początku z grami multiplatformowymi. Zawsze było tak, że te wersje na 360 wyglądały lepiej. No, Słynne na przykład, nie wiem, przykład z Grand Theft Auto 4, gdzie na PlayStation 3. No to, no to tak, to jest. Zrezygnowali z tego efektów. Niż... Ale zadam Ci pytanie, Damian, w ten, tak, w ten, w ten, w ten, ten sposób. Pomyśl sobie, jesteś producentem jakiegoś blockbustera, który masz wydać w przyszłym roku. I zadaję ci proste pytanie. Damian, wydajemy wersję na PS4, która jest maksymalnie wypasiona, i upskalujemy na PS3, mając świadomość tego, że ta wersja nie będzie taka super, jakbyśmy ją napisali od zera? Czy wydajemy wersję gorszą na PS4, ale będzie dopracowana na trójkę? Wiesz, co na początku, y, przez pierwszy rok, na przykład, y, wydaje mi się, że studia będą jakby równolegle tworzyć, tak, żeby ten kod jak najlepiej wyglądał na obecnej generacji. W momencie, kiedy już będzie wystarczająco duży rynek tych nowej generacji, no to będzie można po prostu traktować bardzo po macoszemu e, tych klientów właśnie PS3 i Xbox 360, bo w tym momencie nowe konsole, to jest taki, to jest taka, taka, taki gadżet technologiczny, taka coś dla tych early adapters, tak, ale tych konsol nie będzie 10, 20 milionów po pierwszym roku, to jeśli wszystkich Xboxów, wszystkich Playstation 4 będzie po 10 milionów za rok, to to będzie ogromny sukces. Ja się obawiam, że jeśli gdzieś tam połowa tych, tych to już będzie ok, ale chodzi o to, że w tym momencie mamy potężną bazę użytkowników konsol obecnej generacji liczonych właśnie tam w dziesiątkach milionów. Czyli mamy 80 milionów użytkowników PlayStation 3, 80 milionów użytkowników e, Xboxa. Oczywiście te liczby mogą być różne, bo to wiadomo, ile na przykład e, Xboxów zaliczyło e, śmierć przezczesną, więc nie wiem, jak to można później ład ładnie przejść, żeby się tam zgadzało. W każdym razie to jest e, tak zwany kasus e, PlayStation 2. PlayStation 2 przez długi okres czasu był utrzymywany przy życiu. PlayStation nie rezygnowało z konsoli, i na przykład takie gry jak o, przykład, Guitar Hero. Nawet ostatnie części były chyba wydawane w 2009-2010 roku. To jest zły przykład. Nie, to jest świetny przykład, bo to jest właśnie gra, którą się łatwo skaluje. Przecież to, to jest gra, która, która nie skal... polega na oglądaniu wiesz, yy, tych wszystkich rzeczy, które się dzieją tam na, na, na scenie i tak dalej, tylko de facto... Całe, całego tego toru tw twojego, na którym idą, wiesz, przyciski ale no kolorowe. To, to, to, ale masz taki sam przykład z, z Fifom Ja mówię o tych, o, tych, o tych produktach, o tych markach, których się opłaca wziąć studio, które nic innego nie robi, tylko port. Dostaje te sety gotowe i mam po prostu je tak pozmieniać, tak wszystko dopasować, żeby na tych starych konsolach chodziło. Tylko, że to będzie później. W tym momencie większość studiów, moim zdaniem, nie będzie lekceważyć nowych, e, e, tych starych konsol, dopóki. Tytuł e, będzie nie mul, mul, multiplatformowy, bo, bo jeżeli wiesz, pojawią się ekskluzywy tylko na czwórkę, to a, kto wie, jak to będzie wyglądać. No w, ekskluzywy na jednej i drugiej platformie będą bardzo ważne, no bo muszą być, na każdej konsoli musi być konsol seller. I ten konsol serii to musi przynajmniej być kilka takich w ciągu roku. I zataczamy roku. tutaj mamy tak kółeczko. co no na Exclusive pytanie. Rise, na przykład na Xbox Właśnie one. moment, teraz mam pytanie, bo akurat <śmiech> ja wiem, jak, jak tam jest Michała, natomiast ciekawe jest tu mu damiane i Michał też może pewnie powiedzieć, żeby nasi słuchacze to widzieli. Kupujecie konsolę na premierę? Nie, nie, ja już wiem, że nie kupuję. Hmm. W dniu premiery nie będę To jest podchwytliwe pytanie, postrzętu. Piotr, wiesz, wiesz, że zadowalesz <śmiech> Ja wiem, ja wiem, ja odpowiem ja Teraz To ja odpowiem dyplomatycznie nie, bo zrezygnowałem z proder na dzisiejszy, ale mam zakupionego Assassyn'a nowego Black Flag, w którym mam opcję kupienia również wersji na PS4 i z to tego... Ten kod ma do tej ważności Tak, chyba. no to jest to jest fuck up ze strony Sony, według mnie się to bardzo nie podobało, co oni tam zrobili, bo ten kupon traci ważność pod koniec stycznia. Więc de facto mam teraz do końca stycznia, żeby kupić PS4. Nieważne. Albo kup po prostu <laughs> Assassins na PlayStation ale, 4 z yy, czasem. biorąc pod uwagę to, że Black Flag mi się bardzo podoba i jest to według mnie jedna z lepszych gier w ogóle w tym roku, to wie, ja nie ręczę za siebie. Mhm. No, bo ja postanowiłem sobie, że kupię na premierę Intimusa. Bo jednak teraz. Jak go nie przesunął, który jest czekasz na second Sun, in Infamous Second Sun. Tak, bo jak się pojawi, to wtedy kupujesz PlayStation. Znaczy, wiesz co swoje. liczę, że do tego czasu. Bo, bo teraz tak naprawdę z jest, jest tylko Killzone. Z tych, które mnie interesują, bo ja nie, nie liczę, nie wiem, kontrastu na przykład. Ja na w ogóle czy nie na nakana. Przecież tam bo... rezogan będzie, no proszę no, czy, cię. No, więc z tego co wychodzi na premierę, co mnie interesuje, jako wiesz, wow e, tylko i wyłącznie Killzone. Za jednej gry. Poczekam na to, żeby to były dwie gry. W dniu premiery tam jest bardzo mało tych gier ciekawych. Co się zgodzę? Nie wiem, czy do stycznia pojawi się coś, co z, powiedzmy złapie za gardło Michała. Ale ja Asasyn, myślę, już że <gry> Tak, ale no to jest, to jest ten jeden tytuł, tak? Ale może być tak, że się nagrywają. Wiesz, ile to jest tytuł na, tytuł na miesiące. Tak. Ale ja, ja myślę, że nie wcześniej niż, niż wakacje za rok 2014 będę myślał o tym, żeby po prostu, nie wiem, zakupić nową konsolę. No to jest ciężka, to jest ciężka tak decyzja. jest ciężka. nie czuję po prostu. Tak. Nie czuję, nie, nie mam takiego. Było parę tytułów, które zrobiły na nas wrażenia, bo to wszyscy pamiętamy i to są tytuły, które my nawet nie mamy dat tych, tych tytułów. No Premier. będzie teraz konferencja, czy konferencja, event premierowy, na którym ma być ogłoszone po prostu tony gier, które są w produkcji. Ale wiecie, no, że my, te, wiecie, że my nie jesteśmy w ogóle żadnym wyznacznikiem, jeśli chodzi o kupowanie nowych platform, bo tak, ty Damian masz peceta, którym grasz, masz jeszcze Xboxa, masz jeszcze Playstation 3, masz jeszcze Wii, więc jeszcze iPada, jeszcze co tam, więc tych platform chłopie ty do grania to masz całą masę, Piotr to samo, teraz skupisz sobie yy, peceta, yy, masz PSa, masz jeszcze Vite, więc ty masz tych urządzeń też do grania. Tylko pomyślcie po, sobie o sobie, która ma jedną konsolę w domu, albo nie ma w ogóle, albo ma starego peceta i myśli, co tu zrobić w tym momencie. Ja to bardziej o takich osobach myślę. Mhm. Jaką oni decyzję powinni podjąć, bo... A pomyśl jeszcze o tych, tych ludziach z pre-order gate. Albo z pre-order gate, <grym> tak. zamówili sobie, bo chcą mieć, a tu się okazuje, że dostają telefon wiecie, przyjaciela. Bo powiecie, z naszej, z naszej no. strony takie opiniowanie, czy kupimy, nie kupimy, to jest takie, wiecie, pytanie retoryczne. Kurwus, pewnie, że kupimy, tylko termin jest jeszcze nieznany. Oczywiście, że kupimy, no ta, ta, bo to jest głupie to, pytanie, nie? Natomiast Ależ y, możemy doradzić, że nie warto To jest istotne, czy jest sens teraz kupowanie PlayStation 4, bo według mnie dla osoby, która chce się przesiąść ze starszej platformy albo z pc -ta, który jest już mocno leciwy i kupi PlayStation 4, okej, okay, jest to dobry zakup, ale na pewno nie na mm, teraz, y, ponieważ w tym momencie nie ma tytułów, które można by pograć. Więc jeżeli jest mm. to jak to jako inwestycję i za pół roku za pół roku, za pół roku będzie można w coś pograć, ok. Natomiast według mnie jest to trochę wyrzucanie kasy. Wolałbym szczerze mówiąc kupić teraz, jeżeli miałbym wybierać PlayStation 3 jednak, ponieważ ta baza tytułów jest masakrycznie duża Oczywiście. i jest bardzo dużo tytułów fajnych, a przede wszystkim nie powiedzieliśmy o najważniejszej rzeczy. To są ceny gier, które, które się pojawią na nową platformę i to jest jedna z tych rzeczy, która mnie odstrasza trochę od kupna PlayStation 4. Na PS trójce będzie masa fajnych, tanich tytułów, ale na czwórkę. Kurde, słuchajcie, chłopaki, jak to będzie kosztować 260-270 zł, da się mocno za głowę. 279 złotych. Ja się mocno za głowę co z tego, co z tego, że to PS4 jest i ma zająistą grafikę. Jak wydawać tyle kasy na jeden tytuł. Słuchajcie, to ja nie wiem, wolę wolę ja te pieniądze na razy, coś zupełnie innego że... przeznaczyć. Tym razem w prawie wszyscy będą się bawili z morzewkami. Albo będziesz kupował. Ale nie, jakimś... czym znaczy ja, ja jeszcze. Oczywiście to jest super naiwne, yy, ale istnieje pewne prawdopodobieństwo, że przez to, że teraz ceny gier pudełkowych zrównają się z cenami w ps 4 bo w PS że już teraz gry na PS3 kosztują po te 280, a teraz w pudełku też będą kosztowały tyle, to stanie się to, co na Wicie się stało. Czyli czasami gry, które w dniu premiery w pudełku można kupić za 160 na w psn nie możesz kupić za 119. Ja tylko, Piotrze, powiedz mi, ile osób będzie kupowało gry na premierę? W dniu premiery. Nie Premier. wiem, pewnie tyle, co zawsze. Więc <laughs> natomiast, natomiast, o, o to się rozwijać. Yy... ty musisz mieć jednak ten Tą, tą rzeszę osób, które jednak zasili to Allegro i czy tam inne kanały dystrybucji, wymiany gier, grami używanymi, no bo to, o, to, o to się rozchodzi. Może być tych gier po prostu mało A do, wiem, czy... do, do, do kupienia, nie? A nie wiem, czy widzieliście taką, taką wzmiankę, klauzulę w nowym tam w warunkach użytkowania gier Electronic Arts. Ja nie jestem do końca pewny, ja muszę to sprawdzić, więc ja tu puszczam jako taką klauzulę. No, ona plotkę. była chyba też przyprost, wiesz? Tak, Ta, że nie tak można. No, tak. Od... To chyba było to trzeba. Są... można sprzedawać Bez... gier nawet na płytkach? To chyba Może było tak samo tak samo chyba było przy Trójce. Mhm. Nie, bo chodzi o to, że generalnie ciekawy jestem, czy jest jakiś sposób, aby stwierdzić, czy dana płytka została. Znaczy, no, jeśli chcą, to pewnie jest, ale skoro nie ma jakiegoś, ma nie być problemu ze sprzedawaniem yy, używanych gier. To dlaczego, dlaczego o tym, tym się mówi, nie? Że, że, że ktoś może po prostu, be, że nie możesz bez zezwolenia, na przykład Electronic Arts, sprzedawać gry, czy na płycie, czy, czy kupionej cyfrowo. No, kupione cyfrowo gry ciężko się ciężko sprzedać. No, z płytkami nie było do tej pory problemu, teraz może być tak, że... Znaczy teraz ciężko wiem, odsprzedać, nie bo nie ma pomysłu, znaczy nie ma pomysłu, nie ma wdrożonego w ogóle systemu odsprzedaży gier. Natomiast wydaje mi się, że od, sprzedawanie w ogóle swoich cyfrowych edycji gier to nie jest żaden problem jakiś ideologiczny. Myślę, że to sprzedawanie byłoby sensowne, gdyby, gdyby były jakby tak zwane z góry ustalone jakieś ceny od sprzedawania tego. Czyli. Powie... Tak, bo w tej cenie. Tak, To jest to jest zdecydowanie. Jakby były jakieś widełki, możesz... które by jasno określały no. za ile mogę tą grę sprzedać, to jeszcze by dochodził do tego aspekt taki lekko ekonomiczny, żeby się jest, zastanawiał, czy to się opłaca, odchodzi... czy nie. No. No dokładnie. Tyle i, i z tej ceny, którą powiedzmy, ta gra jest wystawiona, tyle idzie już do wydawcy gry, bo to jest w jakiś sposób kontrolowane. Czy jakby oni zawsze na tej sprzedaży wtórnej coś zarobią, czyli teoretycznie, gdyby to była gdyby to była kopia e, fizyczna, no to byłoby super, bo z jednej kopii fizycznej oni by ciągle mogli odcinać kupony, jeśli ktoś by sprzedawał ale w formie cyfrowej, no powiedzmy, że to byłoby mniej sensowne, ale jednocześnie i tak pozwalałoby gdzieś tam im coś zarobić. No tak jak jest e, na Steamie, nie wiem, czy bawicie się, ze, e, gracie na Steamie, tam raz na jakiś czas pojawiają się te karteczki, te trading cards, tak? I je można albo wymieniać się z innymi graczami, albo sprzedawać. I zawsze jest tak, że, albo na przykład w, na każdej, każdej aukcji, tak, internetowej, zawsze jest tak, że od tej ceny, którą ty wystawiasz, jakiś tam procent idzie dla, dla powiedzmy, właściciela aukcji, tak? Tego domu aukcyjnego. To byś Damian był zainteresowany taka, taka taką prowizja. opcją od sprzedawania gier ze swojej kolekcji ze Steam'a. Szczerze mówiąc, to, to nie wiem, nie wiem, bo te grapy, których mógłbym się pozbyć, no i tak by inni Dwa nie że to było podchwytliwe pytanie mojej strony. A część to jest tak, a część to jest takie dziedzictwo, wiem. Bo do, do, dochodzimy jak... do y, bardzo podobnej sytuacji, co możliwe będziemy mieli również na PS4, i też się może pojawić, czy tam na i, Xbox One, gdzie może się pojawi pomysł od sprzedawania tytułów, że y, jeżeli hmm. Xbox ma, Microsoft ma pomysł taki na y, jakby przebicie tutaj, czy tam jakąś konkurencję dla PS, że będzie wprowadzał te promocje czasowe, czy podobne obniżki jak na Steamie to wiecie, dojdziemy do sytuacji takiej, że tak jak Damian, ty masz pełnie mnóstwo gier, które kupiłeś w cenach mm. okazyjnych na Steamie i teraz jakbyś te. się zastanawiał, no miałbym się nad tym zastanawiać, nad tym półkę. Jesus, za ile to mam odsprzedać i w ogóle jaką cenę by ci zaproponowali tutaj, bo jeżeli tu wspomniałeś o tym systemie, który miałby z góry mówić ci za ile możesz odsprzedać tą grę, no to wiesz, Pieran wie za ile mógłbyś sprzedać grę, która była wcześniej kupiona przez ciebie w promocji za, wiesz, za, za grosze, nie? Więc tutaj dochodzę mnóstwo takich aspektów ekonomicznych, co się opłaca, co się nie opłaca. Natomiast zauważcie jedną rzecz, że cały czas y, mówimy o tych konsolach nowych i tak dalej, ale na razie to ja widzę czarne chmury nad tym. Nic optymistycznego jakoś specjalnie nie powiedzieliśmy na temat tych nowych konsol. Dlatego, że... Z, że to, to, gameplay to jest... był. <śmiech> no tak, ale dla mnie to jest problem taki, jak był z do PlayStation 3. Z czasem po prostu konsola była coraz y, gorsza. Podnieta opadła po prostu. Te wszystkie bajeczki o PlayStation 4 możemy włożyć między tam. Znaczy, że te wszystkie informacje możemy między bajki włożyć. To nie oznacza, że ta konsola będzie słaba, czy będzie zła, czy cokolwiek ten, tylko chodzi o to, że jak zwykle marketingowcy sprzedali nam coś fantastycznego, i jedyny pozytywny element z tego to jest taki, że ktoś musiał się po prostu, że jakby. Microsoft został jakby przyłapany na gorącym uczynku i oni musieli jakby całkowicie zmienić swoją politykę, wiele rzeczy przemyśleć od nowa i mamy prawdziwą konkurencję na, na rynku. I te szpilki cały czas, jedna konsola, druga. Ta informacja o tym, że jakiś chłopak sobie konsolę odpalił, tego Xboxa, one, nie wiem, na dwa tygodnie przed premierą, czy nawet trzy tygodnie? Chyba jakoś tak. I dostał bana. I oczywiście PlayStation czy Sony powiedziało, że jeśli u nich byłaby taka sytuacja, to oni nie będą banować nikogo, jak kto sobie wcześniej odpali konsolę i tak dalej, tak dalej. Z tego w ogóle był PR taki problem z PR-em, no bo ban bardzo źle wygląda i z tego, co, co słyszałem, to zakończyło się tak, że gdzieś tego chłopaka zaprosili na, na, na jakiś event przedpremierowy, czy w ogóle premierowy. No, jakby cała sytuacja jakby skończyła się szczęśliwie, chociaż wszystko zaczęło się od takiego znowu PR-owego fiaska, jeśli można powiedzieć. Ja powiem, że jednej to... rzeczy, że jak zauważyłem, jednak ta siła rozpędu tych pozytywnych wszystkich komentarzy odnośnie premiery PS4 i w ogóle tego, w jaki sposób Sony podchodzi do, do całego PR-u i do całej komunikacji z, z potencjalnymi tutaj użytkownikami, czy też klientami, ja sobie cały czas przypominam sytuację z premierą Xboxa 360 i, i jakby tutaj relacje z premierą PS3. Ja boję się jednej rzeczy, że oni tą siłą rozpędu szybko się wyhamują, bo, bo ja już obserwuję pierwsze symptomy takie, że miało być fajnie, naprawdę mieli, mają kupę fajnych rzeczy, które się zrobiły wokół tej premiery, a oni mogą w przyszłym roku bardzo szybko wyhamować, bo się okaże, że nic nie ma albo tytuły zostały poprzenoszone, albo generalnie nic ciekawego wokół tej platformy się nie będzie działo, będzie tak, że będzie wielki hype teraz, potem długo, długo, długo nic, cisza, cisza i dopiero może coś się pojawi na horyzoncie, co znowu, co znowu, wiecie, zachęci, zachęci nas do kupna. Ja sądzę, że nie uda się powtórzyć sukcesu, że nie uda się powtórzyć sukcesu tej właśnie, tej mijającej generacji, że to było coś, może nie ewenement, bo, bo były, prawda, konsole, które jakby zdobywały no, wcześniej PlayStation 2, no to jest hit na, na, na, na który to jakby no nie wiem, no nie tylko nerdy, tak, nie tylko gracze, którzy gdzieś tam się chowałem po piwnicy, grali w Mario, tak naprawdę są graczami, to jakby to, jakby PlayStation jako marka, no tak wypłynęło, że jest rozpoznawalne, no, jako cola. Ale chodzi o to, że gdzieś nie ma tego e, tego takiego prawdziwego przebłysku czegoś nowego, że te konsole miały być y, lepsze, szybsze, fajniejsze, w ogóle wszystko miało być super, a ograniczę się do tego, że te konsole będą robiły mniej rzeczy, przynajmniej na przykład konsola PlayStation, czy na początku będzie robiła mniej rzeczy, a te wszystkie dodatkowe usługi, one będą z czasem powiedzmy dodawane. Wiesz, że to może być, dochodzi też aspekt wieku naszego również. Mhm. Y, ja się tak zastanawiam, jak... W jak młodsi słuchacze, czy, czy młodsze osoby podchodzą w ogóle do premiery tego, w ogóle jak one odbierają to, to pojawianie się nowych platform w tym momencie na rynku, bo wiesz, no dla nas już nie jedną platformę żeśmy już przeżyli. W tym momencie mhm. ja na przykład z mojej strony, ja mam takie odczucia, że jeszcze jakiś czas temu bardzo się emocjonowałem premierą ps i to, były, to były parę fajnych lat ostatnich, które, które, które, które przeżyłem, natomiast teraz powiem ci, że jakoś mało, mało się tym ekscytuje, szczerze mówiąc. Znaczy już nie robi na mnie to takiego wrażenia. Bardziej, bardziej mi właśnie denerwują te wszystkie pr zagrywki. Jak kiedyś to wiesz, mm -hmm. dla nas mm -hmm. osób, które nie były jeszcze tak mocno związane z, czy też z branżą, czy w ogóle nie byliśmy świadomymi konsumentami, klientami, nie widzieliśmy jak pracuje machina PR-owa, ma machina marketingowa, my już żeśmy się już tak trochę wyszkolili i e, w jakiś tam sposób e, zabezpieczyli wewnętrznie przed, przed wiesz, blokujemy pewne informacje, które do nas docierają i po prostu je wypuszczamy drugim uchem. I mhm. wiesz, teraz jak sobie popatrzysz na to, co się dzieje z Xbox One i, i PS4, to no sobie to wszystko, co, co, co do ciebie dochodzi i de facto zostaw sobie sen, tą samą esencję, która, tak. która no, której nie ma, po prostu. Ja i nie widzę na dzień dzisiejszy. Mhm. Taka jedna, jedna rzecz, która, która była powtarzana a propos właśnie tej rozdzielczość Gate. Że tak naprawdę to ta jakość grafiki to się, to się nie powinna liczyć, bo najważniejsza jest rozgrywka. I to prawda. Tylko, że jeśli to co naprawdę się liczy to jest rozgrywka, a nie grafika, to po co nam ta generacja? Przecież świetne gry nadal wychodzą na, na Playstation 3, na Xboxa 360, i będą wychodzić. Nie zapominajmy o tym, że przez najbliższy rok na, na nasze aktualne konsole wyjdzie jeszcze kilka gier, które są na pewno. Chociażby Wolf Among Us, na którego mm -hmm. ja czekam z językiem. Czy tam Kijek Prawdy, słów porkowy. Czy no, tak, wydaje mi się. Jeśli wyjdzie, tak. <laughs> jeśli, jeśli wyjdzie w końcu. Generalnie wydaje mi się, że sporo będzie gier jeszcze, e, w które zagramy na starych konsolach. Czy starych? no... Tak. Na, na naszych No klankach. starych, no, no mm -hmm. powiedzmy to sobie jeszcze, że są już stare konsole, no. tak. Ja mam jeszcze przeświadczenie, że może powtórzyć się sytuacja, jeśli chodzi o problemy sprzętowe, które była przy Xbox'ach pierwszych i PS3, nie? Ale rzeczywiście. Że, że że, bo jeżeli jest na tyle duże zapotrzebowanie na konsole, to na logikę te biedne chińskie dzieci, które na szybko teraz składają te konsole do kupy, czy to PS4, czy to Xbox'a nowego, to będą trochę błędów popełniały i z tymi konsolami, jako sprzętami, jako kawałkiem elektroniki na pewno będą jakieś problemy. Znaczy, może nie, ale... Widzieliście film Sony, gdzie był jest prezentowane rozbiórka, rozebrali to PS4 na części pierwsze. Widzieliście ten film? Wygląda jak Pegasus. Ja naprawdę... Przede wszystkim raz, że fajnie, że Sony coś takiego zrobiło i jest to swego rodzaju ewenement, bo nikt wcześniej czegoś takiego nie robił, że po prostu oficjalnie rozbiera swój sprzęt i konsolę. Ja jestem naprawdę mega, mega zadowolony z tego, jak to, jak to. jest zaprojektowane. Jak zobaczycie sobie, albo łatwo sobie googlować, zobaczcie sobie, jak jest, jak wyglądał pierwszy Xbox, jaką środku wygląda jak był złożony, jak był złożony pierwszy P, jak była złożona pierwsza PS 3 to była masakra, na to była rzeźnia. To, to, to był taki bałagan, słuchajcie, w środku, że, że, to się, że to nie dziwne, że to się psuło, że się pojawiały jakieś mm. problemy i tak dalej. Natomiast tu widać, że naprawdę jest sporo rzeczy przemyślanych. Jak najbardziej. Ja to nie, nie twierdzę, że problemy się nie pojawią. W samej fabryce, co Apple. Bo tu na pewno kontrola sporo jakości i, i też jakość samych komponentów, czy nawet głupiego dysku twardego, który pewnie też siebie wrzucą, jak znam życie. Mm -hmm. e, no to... E, Tutaj, tu, tutaj od, wiesz, od tego, od tego będzie zależeć jakość konsoli, natomiast sam projekt, sam design, samego środka, jak, w jaki sposób jest to złożone, no to ja, ja naprawdę byłem mega zachwycony tym, jak oni to zrobili, bo to widać, że to jest bardzo proste do montażu, bardzo proste do składania na linii produkcyjnej, tam jest parę śrubek parę, wiesz, parę... I jakie piękne te śrubki. Śrubka od twardego dysku z kikiem, kółeczkiem, kwadratikiem. No wiesz, trójka. to jest istotne. Im mniej elementów i mniej skomplikowane te, te, te wszystkie komponenty, które są w środku, no to wiesz, tym mniejsze ryzyko na to, że konsolą z konsolą D się Słuchaj, będzie działał. a tak ta, ta swoją drogą, yy, pojawił się też filmik pokazujący, jak się wymienia twardy dysk. Myślę, że to ma to jest znak czasów, bo w tych konsolach będzie 500 giga, a gra z instalacją będzie zajmowała ponad właśnie, 50. Właśnie, bo to miałem się was pytać. Widzieliście może... Bo ja, to, ja, to, ja do, tej, do tej informacji nie dotarłem. Jak, jak się będzie wymieniać ten dysk ps 4 Tam będzie tak samo jak w trójce, no że ta śrubeczka film, się wypadza? No to na filmik się chyba pojawił. Właśnie, gdzie, gdzie pojawiła się śrubeczka z znaczkami psony? To był filmik pokazujący jak się mija dysk z tego co pamiętam. No to widzisz, to, to ja nie, nie dotarłem, bo ja, bo ja z tego filmu, gdzie był, gdzie ten rozkrok składał na tą konsolę, to no to wywnioskowałem, że zanim on dotarł do tego dysku, to tam, wiesz, no to pół, pół, pół filmu minęło, nie, tam, tam musiał. Rozebrać to na części pierwsze, żeby ten dysk wyjąć, a wydaje mi się... No tam chyba jakoś z boku ma być jakiś... A jeżeli będzie jakiś slocik, nie no nie to bardzo fajnie. To, to jest pierwsza rzecz chyba, mm -hmm. jaką po jakimś czasie będzie trzeba zrobić, to jest wymiana dysku na 1 terabajt. Cieszę się, że Michale, pozytywnym akcentem e, tutaj podsumowałeś <grym> naszą tak. rozmowę Proszę na bardzo. temat nadchodzącej generacji. To coś, no bo tak trochę narzekamy, no ale to jesteśmy takim, tak, takimi tetrykami e, narzekającymi na to, to będzie, no bo, tak jak mówimy, za naszych czasów było lepiej, prawda? M mówimy no, jak, jak, to mówimy tego jak jest. zapału. <śmiech> Dokładnie, mówimy jak jest, nie, nie ten. E, nie, jesteśmy, nie jesteśmy tutaj od słodzenia, tylko jesteśmy od mówienia prawdy, a prawda w oczy kole. W każdym razie, panowie, no to już są ostatnie tygodnie, e, kiedy powiedzmy oficjalnie generacja obecna generacja się kończy. Oczywiście ona będzie sobie żyła, to, to nie jest tak, że to ciach jak z poprzednim Xboxem zrobił, ma, zrobił Microsoft, że odcinamy się i koniec, nie ma, ale z końcem listopada następuje właśnie takie cięcie, możemy powiedzieć, że oficjalnie witamy nową generację i tak chciałem, żebyśmy porozmawiali sobie chwilkę o tych właśnie grach z tej odchodzącej właśnie generacji, które nas najbardziej urzekły jeśli na przykład jakieś gry wychodzą w kilku wersjach, czy na przykład miały swoje kontynuacje, to myślę, że możemy się skoncentrować na tych pierwszych częściach. Tak? Jako na serii. Nie będziemy mówić o Mass Effectie, nie będziemy musieli mówić, że Mass Effect 3 Mass Effect 2 albo Dead Space 2, Dead Space 3, tylko konkretnie Dead Space. Bo to też jest taki... To może być też... Jeśli jest tutaj ktoś wśród słuchaczy, kto, kto do tej pory jeszcze nie zdecydował się na kupno konsoli, to być może jedna z tych gier których na przykład nie znajdzie na, na PCcie, no skłoni go do tego, żeby tanio gdzieś tam właśnie na jakimś bazarku używaną takiego, taką konsolkę zdobył i, i te gry są bardzo, bardzo tanie, szczególnie, że gdzieś wszystkie Allegro, aukcje internetowe, jakieś różne systemy wymiany pozwalają na nabycie ich po bardzo okazyjnych cenach, więc jakby w dzisiejszych czasach można być naprawdę bardzo e, aktywnym, budżetowym graczem i nic się nie traci. E, więc co? Tak, tak, tak jak wspomniałem, chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na minionej generacji i e, zaznaczam, że nie będziemy mówić e, o, o... Będziemy rocznikami, powiedzmy, wymieniać pewne tytuły, które naszym zdaniem wymagają e, odnotowania. Stare te robią podróż sentymentalną teraz. Tak, potem, ale na przykład jeśli w danym roku, na przykład w 2006 czy tam w 2007 wyszła jakaś gra na starego Xboxa czy na PS2, które były świetne, no to musimy je przemilczyć. No, zostawić może na, na, jak będziemy robić taki, takie taki podsumowanie dekady <grych> minionej i, i wszystkie gry wymienimy, jakie były po prostu genialne, to, to wtedy 4 na godziny godziny PS2, i stary Xbox, prostu... i Gamecube. Tak, tylko tytuł za tytułem. Tak, tak. I też myślę, że pominiemy przenośne konszol konsolki i gry na komórki. Dobrze panowie, to co? Tak, podróż sentymentalna, start. Tak, robimy start. Gry, gry będziemy mieli z chociaż niekoniecznie akurat w tych latach graliśmy. Ja przyznam się, że e chyba w 2007 dopiero e zdobyłem e swojego Xboxa. Więc jakby późno wskoczyłem na tą tej generacji, ale, ale generalnie grałem wiele gier wcześniej wydanych, które no, po prostu robiły na mnie kolosalne wrażenie. <laughs> ale to nic nie straciłeś, chłopie, cameo, proszę. Nie, nie, bo <laughs> generalnie z 2006 już, znaczy właśnie nie, nie 2005, 2006, rok 2006 rok już się pojawił. 2005 to była Mój premiera drugi w, w Hamryce. No tak, ale to 2006 ale rok ja mówię... to już są hity. No Wiem, to jest w 2006, tylko chciałem sobie tak przypomnieć, kiedy tak naprawdę y, ja wskoczyłem na ten bagon zwany y, Nową Generacją w tamtych czasach. To warto w ogóle przypomnieć, że premiera Xboxa, słuchajcie, była w listopadzie 2005 roku. Więc naprawdę. To 8 lat. To, to jest, jest po prostu niewiarygodne, że sprzęt, system. który powstał 8 lat temu, dalej, dalej jest y, i to w branży elektronicznej. Mhm. Więc ja, ja zacznę może od siebie Mam tylko jeden tytuł na tej liście. I to jest Condemned Criminal Origins, które wyszło wtedy na Xbox 360. Czy mówisz teraz o roku 2005, tak? Tak. Czy graliście w jakąś grę z tamtego okresu, która wam się A czy znaczy z tamtego tak. roku. Half-Life 2 Episode 1. <grafy> Tylko, że to była konsolo, nie konsolowa gra. Nie konsolowa gra, oczywiście, że nie konsolowa. Tak, tak. Chociaż w, te, w tamtym momencie Half-Life 2 wyszedł na... Nie, Xboxa, chyba że Orange Boxa tego, że nie było, mój drogi wtedy. Nie, ale to był pierwszy Xbox, ten stary. A może tak, tak, tak, tak, możliwe. Którego omijamy. omijamy nie, nie komentujemy <laughs> tego. Tak, ale ja pamiętam, że widziałem właśnie i nawet chorowałem, bo ja, bo ja jestem wielkim fanem starego Xboxa. Ja mam do tej pory konsolę starego Xboxa, który tam się kurzy, no, ale mam ogromny sentyment do tej konsoli. Ale nie o niej będziemy rozmawiać więc ja, mówiłem o Condem ja mówię Condemned Criminal Origins, Michale, ty masz jakąś grę, czy nie? nie usłyszałem w końcu. E, tu was zaskoczę, ponieważ chodzi mi o Ridge Racer 6. O, to żeś wyciągnął po prostu królika z kapelusza. I do dziś dnia uważam, że jest to najlepsza odsłona tej serii i paradoksalnie hmm. pojawiła się na Xboxa 360. Hmm. A Piotrze, to jest jak, jakiś tytuł, który wyszedł w 2005 roku? Nie, nie, nie. nie. Bo ja Xboxa w ogóle nie, nie. miałem, więc wiesz, na PS3 nie wyszedł ten tytuł rok przed powstaniem konsoli. Czyli jakby tak. Technicznie, bo po prostu nie miałeś możliwości. Ja, ja naprawdę polecam, jeśli ktoś kiedyś będzie miał okazję zagrać Condemned, to nic nie sać. To jest fantastyczny horror z elementami CSI, czyli kryminalnych zagadek, gdzie rozwiązywało się różne właśnie rzeczy używając tych technologii, no jak na filmie naprawdę. I graficznie, graficznie to bardzo fajnie wygląda, nawet na dzień dzisiejszy. Tak, tak. No, ale ja mówię, ja pamiętam tą grę jako fantastyczną, chociaż jeszcze, jeszcze muszę do niej wrócić. W tym sensie, że muszę swoje, to, jak ja powiedzmy ją pamiętam, a czy naprawdę teraz ona jest na tle tych innych gier. No, a w każdym razie w tamtym okresie to była absolutnie gra na mnie musisz mieć. A, a przepraszam, no to dobrze, a panie. nie wspomnieliśmy o premierze PSP, która również była w tym roku. No tak, ale to też właśnie, znaczy to Znaczy właściwie, dlatego mówiłem, że nie pomijamy przynośnę pomijam, wszystkie. ale możemy od, odnotować, Dobre. że tak, wielki, wielki hit, ja w PSP jestem na raz zakochany na PSP. Ale zau <laughs> zauważcie, że bardzo zabawnie to wygląda, bo, bo w tym roku, dokładnie w roku 2005 był Xbox, PS3 miała straszne obsługi, jeśli chodzi w ogóle o premierę i na takie, wiecie, na, na, nasz, na złagodzenie naszego apetytu, Sony po prostu wypuściło PSP. Tak, tak. I w, na początku PSP sobie radziło świetnie. To była konsola, która schodziła na pniu, jak się wyle Pamiętam, kolejki w sklepach. To była okres świąteczny więc to nie było jakoś tak specjalnie rzadkie, ale y kolejki były długie, ludzie stali z PSP z kilkoma grami, z jakimś filmem na UMD. Ta konsolacja się świetnie sprzedawała. To dopiero był to szalony, szalony format, to było właśnie No ale w tym okresie i tak królowało, jeśli chodzi o przynośne to i tak w ogóle wszystkie rankingi wygrywał DS, więc No, to wiesz to wiesz co, wygrywało. ja bym tutaj nie się do końca. kłócił, bo to było tak, że jak PSP wyszło, to przez krótki moment dobrze sobie radziło w stosunku do DS-a. Dopiero radziło. kiedy ja za, rozumiem, na ds ie ja zaczęło się, zaczęło się pojawiać. Radziło nie, nie, sobie na statystykę z nie, roku. Po prostu. No znaczy roku jest 2 nie, różnicy. No. Na rzecz DS-a. Tylko ja nie wiem, kiedy DS miał premierę. Dobra, przechodzimy Pamiętam. 2006, panowie. Właśnie. 2006. Dobrze, to kto kto, kto... A to ja powiem, tak. Coś... Gra, która była chyba lunchem PS Trójki, mm, ale ja w nią grałem dużo później. Ale jest z 2006 roku i się świetnie przy czyli Resistance: Fall of Man. Ale wyciągnąłeś krapa. Ej, to krapa. Ja się przy tych że bardzo... Nie no, żartuję, podrób. ale ja przyznam się, że to jest jedyna część rezistencji, której nie przyszedłem. A przybijam no piątkę, nie, nie przy, nie przybijam piątkę przemęcić. to z Damianem, bo również nie wytrzymałem. E, tyle razy, co nie podchodziłem, nawet prosiłem, że, że z bratem będę mógł gradzić na split screenie, ale no nie, no po prostu. <laughs> nie dałem rady. Ale sporo się rzeczy, no. sporo rzeczy w, tym roku, w tym roku się pojawiło fajne. No jeśli chodzi... Dla mnie tylko to. No to Michale, co ty w takim razie w 2006 roku za perełki masz? Przede wszystkim pojawiło się Wii, co było wielkim szokiem, również i dla mnie. Mhm. I byłem bardzo zainteresowany tą platformą, ale stwierdziłem, że biorąc pod uwagę to, ile jest tytułów na inne konsole, więc przyglądałem się zupełnie czemu innemu. I jakbym miał taki wybrać taką jedną grę z tego roku, która faktycznie wbiła mi się w głowę, to na pewno był to Gears of War. Zdecydowanie. Tak. Gears of War, wszystkich wzięłem po prostu z zaskoczenia. Pamiętam, jak to była chyba impreza Ubenka. Wszyscy tam siedzieli, gdzieś tam pili, jedli, cokolwiek. Konsola oczywiście tam gdzieś chodziła w tle, ale po imprezie wszyscy poszli spać, rano wstajemy i tak dalej. Okazuje się, że jakaś ekipa została i przez całą noc grali w Gears of War. I to jest tak jakby jedna z takich pocztówek Pamięciowych jakie mam Właśnie na temat Gears of War Bo poza tym no to jest świetna gra no, Fantastycznie wyglądała e, Miała całkiem niezły multi Chociaż ja przyznam się, że ja w ogóle e, W tym multi e, Nie radziłem sobie jak bym chciał Więc e, mniej grałem niż na przykład w Halo Ale to była, to jest świetna gra To w Gears, Gears of War to jest Jak ktoś nie grał, ma konsolę Xbox 360 A nie gra w Gears of War To nie wiem ale Wrakisów. właśnie to pytanie, którą część byś polecał jako pierwszą, z którą trzeba się Czyli znaczy chronologicznie, po kolei. No właśnie, bo tutaj historia jest istotna, ale też mechanika się lekko zmieniała z każdą częścią. No, no tak, tak. Chociaż gry fenomenalnie wyglądały zawsze. To, to była gra, która, to była jedna z pierwszych gier, albo właściwie pierwsza gra, która pokazała z czym mamy do czynienia. Co to jest tak naprawdę ta nowa generacja I ja myślę, że nie musimy się przejmować tym rozdzielczość Gate, bo, bo jeszcze tych gier, które naprawdę pokażą nam czym są te nowe konsole, no nie widzieliśmy tak naprawdę, nawet na zapowiedziach i dopiero właśnie następna gwiazdka 2014 to będą te gry, które, które będą takim odpowiednikiem Gears of War. Hmm. Coś jeszcze, Michał? Co? Tak, ty te, ty teraz drogą? sobie przypomniałem, ja na kupę czasu temu przyszło. Yy, ja do 2000, tak jak już wcześniej wspomniałem, do 2009 roku nie miałem konsoli, miałem tego peceta, ale yy, mocno śledziłem w ogóle to, co się dzieje na, na rynku growym, yy, ponieważ grałem na pececie i właśnie ten mhm. tytuł, czyli Gears of War yy, w późniejszym okresie, a przede wszystkim Rainbow Six Vegas, który się pojawił też razem z gif w tym roku, który mnie zachwycił, yy, nakłonił mnie do tego, żeby zmienić grafikę w swoim pc -cie. I ja pamiętam, że ta gra się pojawiła również w wersji pc a, I to był taki mój substytut, że no, skoro nie mam Xboxa, to bardzo chętnie my sobie co pograł na mm -hmm. pc -cie. I przypominam sobie teraz, że bardzo dużo fajnych miłych wspomnień z tym tytułem, bo jak na FPS-a to było bardzo dużo w, zmian na plus. I jeśli chodzi o mechanikę, mhm. o prowadzenie fabuły, o grafikę, naprawdę dużo, dużo, dużo, dużo fajnych zmian. To takie, takie preludium do tego, co później mieliśmy w Call of Duty, można było powiedzieć. Chociaż ta rozrywka była mniej dynamiczna niż Call of Duty, ale gdzieś tam to takie oddziały specjalne strzelające się, to było coś innego niż, niż powiedzmy wielkie cykole się w pancerzach, jak na przykład, nie wiem, albo w jakichś takich zbrojach. No i jeszcze Ten na pewno twarzy. na pewno też y, pojawienie się w ogóle paru tytułów ciekawych y, na Wii, y, które po, po pokazywały mm. zupełnie inny sposób komunikacji gracza z konsolą. No tutaj, tutaj już jakaś zielona lampka mi się zapalała, że trzeba jednak się tym interesować i, i patrzeć, co się mm. z tym mm. dzieje, bo jeszcze na, na chwilę obecną w 2006 roku tam nie było dużo tytułów. Ale na mm. pewno było to coś interesującego. To ja jeszcze y, wymienię jedną grę Prey. Mi się bardzo Prey podobał. Jaka Prey jest to. No, na, na PC wyglądało relacyjnie. Tak, i to była pierwsza gra, która wprowadziła Portale. Która później gra Portal świetnie rozwinęła. Tam było dużo, dużo zabawy właśnie z taką fizyką, mechaniką gry. E, no, Prey to była taka gra, która moim zdaniem przeszła nie była na tyle doceniona przez granczy, na ile powinna być. Rajcowało cię bycie Indianinem. To nawet nie to, no, Tony Hawk, czy jak się tam nazywał, ale, ale y, po prostu ona była świetnie zrobiona. No. Nie wiem, no ja, ja mam same Nie historia głupia jak but, ale ładnie wyglądało. No, to, to, no tak, no. Panowie, 2007, to już jest, to już jest z grubej Bo, rury. To już to to już będzie, będzie o czym premiera, mówić. Premiera wreszcie europejska PlayStation 3, więc wszystkie te wspaniałe gry, które gdzieś kiedyś już tam się wiesz, gotowało, żeby można było zagrać na na konsolach, no nie, one zaczęły wychodzić. Chociaż na początku mówiło się dużo, że na PlayStation 3 to nie ma w co granic, nie To był co najmocniejszy, jeden z najmocniejszych yy, roczników, jeśli chodzi o tak. Xboxa. To był po prostu petarda, co w tym roku się działo. I to jest jeden z, no, z kluczowych tytułów, się pojawił w tym roku, czyli Halo 3 i Mass Effect, czyli dwa, dwie gry, które, tak. które jakbym miał mówić i definiować tą generację konsol, to właśnie bym je wymienił. Znaczy, ja bym dodał jeszcze jeszcze parę innych tytułów, które się pojawiły wtedy. Znaczy, Bioshocka pewnie jed, Jeden tytuł. Bioshock tak, ale ale nie, nie był tak, nie odwrócił tak wszystkiego, powiedzmy, do górnogami, jak na przykład Call of Duty 4. Modern a tak, Warfare, tak, to się wtedy pojawiło. I e, teraz to ludzie już nie pamiętają, a już w ogóle młodsze pokolenie to nawet nie wie, że było wszystkie jak Guitar Hero, ale... No właśnie, ja chciałem odpowiedzieć. Ja zapytałem ja kompletnie Popularności. Ja odwiedziłem kompletnie Baksura y, i właśnie w 2007 wyszła moja ulubiona część, czyli Legends of Rock. Tak. Gdzie się pojedynkowało z, mm, ze Stingiem chyba? Tfu, o a... Ale z slashem, nie ze Stingiem, Piotr. Tak, ze Slashem, ze Slashem. Z, Ale nie, z... bo z... bardziej Top Gear, tak? Coś, nie wiem, o czym myślę. Okay. Ja absolutnie sobie w i skończyło się na tym, że cały plastik, czyli dwie gitary, perkusja, wszystko stoi w kącie. Forza 2 też się pojawiła wtedy, więc tak abstrakując. Mhm. Tak, pojawił się, się też nie... heavy Swords którego ja Have uwielbiam. I A propos Heaven is Sword. Ostatnio pojawiły się newsy, że będzie film, e, tylko będzie również animowany. I jak tak widziałem ten trailer, to stawię sobie przypomnieć, jak wyglądała gra i nie pomyliłem się, wygląda lepiej od tego filmu. Jeśli chodzi mm -hmm. o jakość animacji i, i doskonałą grę aktorską Goluma. No, Zobaczymy, jak będzie. No. Ja, to ja tylko szybciutko wymienię pozostałe tytuły, które ja mam na liście, które uważam, że po prostu trzeba zagrać, a które zostały wydane właśnie w 2007 roku. I tak zaczynając, nie wiem, jak ja to sobie to układałem w czy ona jest chronologicznie, czy nie, ale Crackdown. Graliście Crackdown, oczywiście. Znaczy Piotrek, no, to jest... Ja to... Ale co, ale że to niby dobra gra jest? Świetna gra. No dobrze. Crackdown? No nie gadaj. Nie, nie. nie. To to the nie Darkness? Jest co, to, to? to nie słyszałem? The Darkness. The darkness a, tak, tak. A, a wiecie, że ja się odbijam od The Darkness? Ja wgrałem w niego bardzo, bardzo późno, jakieś nie wiem, dwa lata temu, i kompletnie, ale tyle się nasłuchałem na temat tego, jak to jest cudowna gra i wspaniała, i w ogóle wywraca całą e, sposób opowiadania historii, itd., itp. i niestety nie udało Wiesz, mi się wziąć. Ja, jak uknąć. się gra bardzo późno, to dobrze. Dobra, w Darkness trzeba <laughs> grać bardzo późno. Tak, po Czyli Darkness <grymne> parę takich elementów, które... Czemu to w oglądaniu filmu one był, były takie, był świetny. Tak, one były takie nigrowe te elementy, czyli na przykład to, że nie, nie byłeś ganiony, tak, że ta, ta romantyczna sytuacja, o której właśnie teraz wspomniałeś, mogłeś pozwolić jej trwać. Mogłeś sobie siąść, mogłeś nawet cały film obejrzeć w telewizorze i w wersji chyba xboxowej, to nie wiem, czy on był cały, ale na pewno w na PlayStation 3 no właściwie mogłeś wszystko obejrzeć, napisy końcowych, więc... No, ta gra miała swoje, swoje momenty, chociaż no, powiedzmy dużo, dużo się zmieniło e, od tamtego czasu rozwinęły się prawda, i, i, gry, i graficznie, i, i fabularnie i, no, Darkness w tamtym okresie było świetne dziś może być e, ciężkie do, do, do sprawienia, ale ja, ja grałem akurat te, wtedy i mi się wtedy bardzo, bardzo podobało. No, ale... Kolejna gra Bioshock. No właśnie. A to jeszcze, Michał, chciałeś coś powiedzieć? O The Darkness? E, o The Darkness, e, tak, że ja, e, tak jak mówiłem, w momencie, kiedy kupiłem Xboxa w 2009 roku, e, to było jedno z pierwszych dem, które ściągnąłem. I zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Bo to, ja pamiętam, to demo wisiało cały czas po prostu. Wszyscy to chyba jedno to było e, ściągane przez jakąś masakryczną liczbę osób. Kolejna gra na tej mojej króciutkiej liście Bioshock. No, tutaj nie trzeba dużo mówić. Hmm. Znaczy właściwie wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, też pewnie nieraz mówiliśmy o Bioshocku. To chyba każdy zna Bioshocka. Halo 3, no to wspomnieliśmy. Project Gotham Racing, czwarta część. Moja ulubiona. Jeden z, jeden z moich ulubionych. Graficzny wyścigu, firework. gierwi się go tamty czas tak, no, zmienne warunki pogodowe. No, tryb, fantastyczny tryb, model tryb, jazdy, taki tryb, tryb arkadowy, foto, ale. Foto to, to była jedna z najbardziej genialnych rzeczy tam. Tak. No, najlepsze jest to, że no, wiele, wiele rzeczy, które były w PGR-4, ja na przykład nie widziałem w innych grach. I, i no, to pokazuje, jak, jak fantastycznym tytułem było PGR-4. No, szkoda, że akad. Nie wiem, co spowodowało, że kolejne gry że kolejne gry nie zrobili. Ja bym akurat wolał PGR 4 niż na przykład, nie wiem, Forte 5, ale to... Ale ja w, to w ja. tym roku też Capcom wypuścił Lost Planet i to e, też zrobił niezłe zamieszanie, bo graficznie on wygląda niesamowicie, ten tytuł. Mm -hmm. Więc ja też ja na bardzo miałem wspomnienia z Lost Planet. Mm -hmm. Ale nie, nie wspomnieliśmy o najważniejszej nie? rzeczy w sumie. Tak, że w tym jeszcze roku... Jeszcze, roku jeszcze, jeszcze kilku. The Orange Box. To raz, ale w ogóle, w ogóle nie miałem odskoczyć na Wii na chwilę, bo pojawił, pojawił się Aha. najważniejszy tytuł na tą platformę, a w sumie dwa najważniejsze tytuły Wie. i to potwierdzam na dzień dzisiejszy. Na M1? Na dzień dzisiejszy jako posiadacz Wii i nadal twierdzę, że Super Mario Galaxy to jest jedna z najlepszych gier tej mhm. generacji ever, jeśli chodzi o wszystkie platformy. Tak. I Metroid Prime, Prime Corruption. I to są dwa tytuły, tak. które wyrzeźbiły to Wii na. Co by nie mówić na dzień dzisiejszy? Rewelacyjną konsolę. I każde, mm. każd każdemu, który się nie. Każdej osobie, no która się Friends. nie zysknęła z tym tytułem. Szczególnie Super Mario Galaxy, bo od Metroida można się odbić, bo to jednak jest specyficzny tytuł i nie każdemu podejdzie. Czy znaczy to jest trudna gra. I jest to trudna to, to nie gra, to nie gra. Nie tak, tylko że. Wiesz, tam. Osiągamy. Ten dysonans polega na tym, że w tej całej otoczce, mocno infantylnej, po no to nie ma co ukrywać ta stylistyka jest nieco dziecięca, to, jest bardzo kolorowa, to tak. jednak Super Mario Galaxy po prostu miażdżył gameplayem. Na mm. dzień dzisiejszy w ogóle tak. to jest elementarz tego, w jaki sposób się powinno no jest gra, projektować się w ogóle sposób, platformery, tego typu gry. To, to jest kopalnia mm. wiedzy, słuchajcie. To jest tam, ile, Ale a Metroida. ile mechanik tam jest yy, włożony w tą grę, ile tam pomysłów na... Na, na, na rozwiązywanie no, różnego typu po prostu wiecie, no, pomysłów, jeśli chodzi o budowanie platform, budowanie światów, e, całą interakcję z otoczeniem. Mhm. To, jest, to jest rewelacyjna rzecz i tak. żałuję, że, że nie, ten tytuł nie dotarł do mnie wcześniej, ale to był to był ważny, to był ważny tytuł. Mhm. Tak. A ja tylko podam, że ja cały czas mam nadzieję, że kiedyś mi się uda, upoluję Metroid Prime Trilogy no to ja mam. Nie wiem czy ja mam. To jest wydanie zbiorcze trzech gier. Metroid Prime i te dwie pierwsze gry to, jest, to są wydania, znaczy to jest, to jest reedycja z gier z GameCube z nowym sterowaniem właśnie z, z wilotem i, i, i z gruszeczką, czyli takim jak właśnie w Metroid Prime 3. I, i ja no nie mogę po prostu polować nigdzie tego za jakieś normalne pieniądze, bo ceny które są na przykład na Ebayu, czy, czy na różnych tam sklepach haucyjnych, albo gdziekolwiek indziej gdzie szukałem, no dochodziły do, do, do cen przewyższających yy, no A powiedz gry. mi, Damianie, kiedy, kiedy, kiedy euro? kupiłeś Wii? Który to był rok? O, nie wiesz co, nie pamiętam, ale ja myślę, że to może 2008? Nie wiem kiedy, tak naprawdę. Ja jestem nie ciekaw, pamiętam. kiedy, że tak powiem, chwycił cię bakcyl. A kiedy wyszło czarne Wii? To by był taki znaczący, bo, bo chyba jestem jeden z tych, bo, bo ja kupiłem właśnie wtedy, kiedy się pojawiły po prostu hit, czarne po Wii. Hit, po prostu hit. Damian, co cię zmusiło do zakupu konsoli Wii? Czarny kolor. Nie o, Super Mario o, Galaxy, nie, nie, nie Metroid Prime. To, nie, to był akurat moment, <coughs> kiedy, y, y, y, kiedy wychodziły y, a, czarne Wii, a dwa, że chyba y, Wii Motion Plus mi się wydaje, że to było. No to ale, na pewno przy tak premierze, powiem. to na pewno przy premierze No More Heroes albo Red Stila 2. Tak, ale to Red Steel jest e, dopiero później. E, właśnie to, wróćmy tak. do 2007, bo tu jeszcze, jak mówiliście tak. o, o Super Mario, to a propos flagowych serii, e, to Uncharted No tak, jest no, no 2007. No i Assassin. <grym> <Pierwsze> Assassin's <grym> Creed jest z 2007 i również to jest seria, która je ma dłuższe tradycje, bo chyba na pewno od czasów PS2, ale nie wiem, czy nawet jeszcze nie wcześniej, czyli Ratchet i Clank, których ja <grym> uwielbiałem i we wszystkie trzy części... Z przyjemnością mi się grało i nie pogardziłbym równie dużym. W ogóle, tytułem, popatrzcie, że 2006-2007 to w ogóle to są takie dwa lata początki w ogóle tych wszystkich serii naszych, które kochamy i, i tak. które lubimy. I jeszcze jedna gra, w którą akurat mi się bardzo mocno mi zapadła w pamięć. Nie była jakaś przewbitna, ale mi się strasznie pamiętam nawet dokładnie jedną scenę, gdzie była scena z łopatą i z grobem czyli Kane and Lynch. No dobra, no to wracając do Uncharted. Yy... Grałeś w Alien to Grałem, gra. grałem, to nie była gra. Ja dobra byłem na nią gra. tak strasznie, strasznie długo na nią czekałem, bo, bo ona jakoś tak, te filmiki, które były z, z produkcji pojawiły się chyba, z, zaczęły się pojawiać z dużym wyprzedzeniem i pamiętam, że mi się bardzo podobała. Ta gra miała mi fantastyczną problemy. kampanię reklamową i fantastyczne, fantastyczne spoty, fantastyczne reklamy i naprawdę robiło to wrażenie, bo yy, poziom przemocy w grach i pokazanie w ten sposób przemocy jeszcze nie miał miejsca. Przynajmniej z tego, no co mówię, scena, pamiętam. Ale... Scena z łopatą, yy, gdzie, gdzie ona była dobrze zagrana i gdzie bohater wykrzykiwał różne rzeczy przy okazji. Znaczy, czy pamiętacie to, to mówię, zapadło mi w pamięć aż do, do dnia dzisiejszego. No tak, tylko, że potem mhm. rozgrywka sprowadzała cię na ziemi i po ja prostu że to był no. zwykły third-person shooter, no taki jest. przeciętny dosyć. Że ta gra była słaba od właśnie rozgrywki i to jest gra, która została zapamiętana też Guardsman Gate która stoi za Guardsman Gate czyli, czyli ta kontrowersyjna niska ocena która jakby była takim woździem do trumny kończącym karierę Jeffa Gatesmana w, w GameStopie no zgadza się no. Giant Bomba naszego ulubionego tak, tak, dokładnie. No i dzięki temu właśnie później powstał Giant Bomb, i wiele rzeczy się zmieniło. To jest, powiedzmy, cała ta historia ma Happy End. Huh. 2007, ja nie wiem, czy to nie jest najmocniejszy rok, jeśli chodzi o, o mijającą generację. Czy to chyba był taki, taki rok, w którym po prostu e, tych wszystkich świetnych gier było tyle, że one by spokojnie starczyły na, nawet na ja kilka Ja bym go lat. postawił na równi z 2010 rokiem. Powiem ci. Uh -huh. Bo potem pomiędzy tak. po, 2007-2010 a to była taka piąta woda po kisielu w sumie, a... Znaczy ja uważam, że jeszcze 2008 był całkiem niezły. I 2009 też. Znaczy wiesz, ja patrzę na Mass Effecta, nie? Między innymi. Mm -hmm, I na Halo. Mm -hmm. No dobra, to co? W siódmym coś jeszcze? Ja myślę, że możemy przeskoczyć do 2008 w takim razie, jak już zaczęliśmy mówić. Hop, e, to co, ja, ja powiem tak, że zacznę, może... Ja wymienię tylko jeden tytuł. Okay, a cztery, dziękuję, do widzenia. Który, który... Nie, nie, nie. GTA 4 to oczywiście pewnie się znajduje na każdej z naszych list, ale Army of Two. Zaskoczę Was. To jest, to jest to taka moja. Do, właśnie do właśnie A, A powiedz Zamian, kto był second one w takim razie? No z Benkiem. A, z bankiem. My żeśmy przeszli tę grę z Benkiem. Zresztą Army of Two pierwsza. to była gra, która była wydana, w ogóle niesamowity budżet miała. Nie wiem, czy pamiętacie jak tam filmy wyglądały przerwnikowe? Normalnie Pixar. Jakoś, przynajmniej ja to tak pamiętam. Myślę, że, że nie powinieneś przypominać tego. Ale, fil... słucham? Nie powinieneś przypominać sobie tego, jak to wygląda teraz, gdybyś na to spojrzał. Nie no przez to, to wspomnień. Ale mi się bardzo armiow tu podobało i nawet kolejne części, wiesz, jakby nie, nie, nie, nie wiem, jakoś brakuje mi takich właśnie gier do kopa i e, po prostu odczuwam taką... taką nostalgię, kiedy myślę o, o Army of Two, że to, był, to, to jest taki, tak, taki znak starych dobrych czasów, że to jest właśnie taka jedna z tych gier, podobnie jak chociaż Resident Evil 5 nie znajduje się na mojej liście, ale Resident Evil 5 to też była gra, którą skończyłem w kopii i którą też się świetnie właśnie dzięki temu grało, bo sama gra jakoś tak średnio mi podchodziła, ta mechanika taka archaiczna i w ogóle, ale ten kop był naprawdę dobrze zrobiony. I Army of Two to jest jest gra, którą właśnie pamiętam, a ze względu na te świetne filmy przemiennikowe, bardzo dobrej jakości, a dwa, że całkiem przyjemnie grało się w kopii. Tam było parę takich e, nowych e, elementów dorzuconych, jeśli chodzi o mechanikę, czyli to takie budowanie agro, e, wykonywanie e, różnych rzeczy w, da, w tym samym momencie, aby posunąć akcję do przodu. Tak? Znaczy, no, każdy, kto grał, to, to wie, o co chodzi. Nie chcę specjalnie dużo czasu poświęcać na, na ten inny tytuł, więc. Jeśli macie takiego, takiego śmierdziuszka, jak ja tutaj, armię hmm. oficy, który wam zapadł pamię pamięci z tego roku, to, to teraz jest ten moment, do którym, yy, że możecie o tym powiedzieć. No i akurat tutaj nie mam nic takiego. I generalnie ten rok, no poza GTA, o którym już powiedział Michał. Yy, ja mam śmierdziuszkę. O... o i to takiego, że za śmierdzi tak, że z... poczujecie za chwilę. No to dajesz, hopie. Metal. Dajesz. Solid 4. A to on wyszedł wtedy? 2008 rok. Ojej. Pss. Słyszał się ulatnia po prostu gaz. gaz. Cyklon 5. To ja w takim razie wymienię listę tytułów, które mi się podobały. Później, Michale, jak masz, to może uzupełnisz swoimi. Condem 2, Bloodshot. Mieliśmy nie mówić o kontynuacjach, ale to jest jedna kontynuacja, która po prostu chciałem o niej powiedzieć, że jest My świetna. Favorite. I musiałem o tym słonić. Oczywiście Grand Theft Auto 4. No, tutaj dla mnie Grand Theft Auto 4 jest lepszą grą niż Grand Theft Auto 5. O, tyle, chciałem, powiedzieć, chciałem to powiedzieć. To taki śmierdziuszek powiedzieć. od Damiana. Dead Space. <laughs> tak, Dead Space. Ale Dead Space się chyba Słysza, nie pojawił wtedy aplaus? na Xboxa, czy tylko na PC, to już nie pamiętam. On był wtedy na Xboxa, ja go okay. mam z Xboxa. Far Cry 2. No to śmierdziuszek jest to, to był To jest jedna z tych gier, która miała tak przepiękne ten krajobrazy, ta no dunia, ten właśnie, wszystko było tak. Co ty gadasz, co ty gadasz. To były, to tam ja sobie zrobiłem w ogóle zdjęcia takie... Później można było normalnie tapety na sobie To zrobić. Mówiłeś, że na wakacje jeździłeś. Tak, tak. tak. To to Afryka, tu ja, a tutaj moi przyjaciele, tam Kongo, tam Trzymają coś. Tam. do mnie, ale to nieważne. Ale nie, naprawdę, tam, tam, to, tam są takie momenty, gdzie jesteś gdzieś w dżungli, nad rzeką, czy gdzieś idziesz tym i to światło, które się gdzieś przebija przez te liście, to, to, to, to, to jest coś takiego, co po prostu za każdym razem, jak no to tworzy po prostu pocztówkowe momenty. No. I To mi się bardzo podobał całkiem. 2008 to był ten rok, w którym Electronic Arts wydało nowe IP, czyli właśnie tak. Dead Space, o którym powiedziałeś, no i Mirror Search, Mirror's Edge. Mirror's Edge. Które też warto, warto wspomnieć. Tak. E, Fallout 3, panowie, jest na waszej liście? Jest, A. ale e, ja, ja, ja mam nie gram w, problem, w tym grę. Więc się nie odbiłem. To jest... Ta gra mi pachniała mocno jaś no i... i dlatego, dlatego... Czy ona miała mocno taki archaiczny silnik, wiem, to ten silnik z Ale to był ważny zdaniem... tytuł, co by jednak nie mówić. ja dla... się tak, niestety tam. od to odbiłem, bo po kilku godzinach gry przez y, przypadkowe kliknięcie ukradłem coś w jednym z miast i niestety wszystkie save były albo w tym mieście. Y, nie pamiętam, jak było z save Czy tam takiego zwykłego save to miałem strasznie późno, a save zrobił się już po momencie kradzieży i całe miasto chciało mnie zabić i nie chciałem się zaczynać gry od nowa. Czyli gra ukarała cię za zły wybór znaczy, Zrobiłem to przypadkiem, więc... Mhm. No to, to każdy z ludzi tak mówi, że albo jest niewinna, albo zrobił to przypadkiem, albo leżał na ulicy, myślałem, że nic niczynie. Tak, tak. Eee, Midnight Club Los Angeles. Jedna z moich ulubionych gier, e, właśnie takich ścigałek fantastyczna w ogóle gra. Naprawdę, nie wiem. A co to robił? to robił? To był Rockstar, coś, ten tytuł? Pamiętam, to robił? Rockstar? Rockstar, dokładnie. O, widzisz, Michale. Pamięć jak to. Midnight Club to była jedna z tych gier, która miała naprawdę taki mocny arkadowy styl jazdy, ale miała mnóstwo samochodów fajnych. O, o, otwarty świat, to Los Angeles, bo no, jak w GTA, prawda? Mogłeś sobie jeździć wszędzie, tylko że to było oczywiście um, podzielone w... Um, no, na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy był wyścig, to miałeś jednak tą wyznaczoną trasę. No, podobnie jak na przykład w, w Burnout Paradise. Ale to, co mi nie urzekło, yy, szczególnie w tej grze, to też taka, taka ciekawostka, to była liczba piosenek. W ogóle soundtrack, tą grę warto kupić po prostu dla soundtracku. Tam jest tylu fa fantastycznych utworów, że na przykład jak kupicie teraz tą grę nie wiem, za 10 euro czy, czy tam 10, 5, 20 zł, tak, gdzieś tam, to możecie na imprezach po prostu puszczać tą muzykę, i z samej tej jednej gry po prostu robić taką DJ-kę, że nie impreza na studiach, no. No tak, ja no, taka, taka mała, to no. A no to wszystko cieszyga. macie na Spotify, e teraz tak abstrahując. No teraz tak, ale no tam miałeś to wszystko ładnie na jednej płytce. Star Wars Force Unleashed. The Force Unleashed. To było przyjemne. To było przyjemne, ale, ale przez chwilę. To był taki tytuł, który jednak... No, kontynuacja była tak, taką masakrą... Nie pytam, że no była brzydka bardzo. Znaczy, ja, ja, ja pamiętam, że y, straszny hype wokół tego tak. tytułu był i naprawdę i fani Gwiezdnych Wojen i nie tylko czekali, czekali, wypatrywali tego tytułu, a potem się okazało, że coś z tą grą jest nie tak. Jest okej, okay, ale to nie jest no jednak to, wszyscy na czekali co czekali. Chyba, tak, wszyscy chyba czekali na Jedi Academy albo Jedi Outcast, coś powiedzmy w, de w decenie tych starych gier. Okazało się, że to był no, taki no trochę bardziej rozbudowany, ale jednak slasher. Chodziło się i kało tym, tym mieczykiem. Znaczy na Ale na pewno fajnie. to był rok, w którym, jeśli chodzi o PlayStation 3, bo to był rok, w którym ta pozycja na rynku polskim, ona się już umacniała i pojawiały się tytuły, które skłaniały do kupna tej konsoli. Między innymi to był, to był właśnie Mirror Search, z tego co pamiętam i przede wszystkim właśnie Metal Gear Solid 4. I ja... Mm. Czekałem właśnie na taki tytuł, który, który mnie zachęci do kupna PlayStation 3 i niestety się przejechałem, yy, ponieważ ograłem sobie to, zobaczyłem to wcześniej przed zakupem i stwierdziłem, że kurczę, coś z, tym, coś z tą grą jest nie tak i, i złapałem strasznego hejta wtedy na MGS bo, bo, bo. Ja Ja mam miłe wspomnienia. No, ja nie mam miłych, bo ja zupełnie, zupełnie czekam na coś innego. MGS to jest taka gra, albo kochasz, albo nienawidzisz. No tak, to jest, to jest, to jest jedna, jedna jedna z tych gier. No ja po fantastycznych przygodach z, z poprzednimi odsłonami na PlayStation 2, no grafika miażdżyła. żyła, no to na tamte czasy, to jak zobaczyłem sobie te wszystkie przerywniki i tak dalej, to, to, no to, to naprawdę robiło wrażenie, ale chodziło mi o samą rozgrywkę, że raczej tych przerywników było za dużo, że jednak te, ta, ta, te proporcje, te oglądania, a grania były mocno zachwiane dla mnie, jak na te czasy. Natomiast mhm. y, zdecydowanie większe wrażenie zrobił na mnie tutaj może być niespodzianka Rez Resistance dwójka, którą pamiętam wtedy ogrywałem mhm. trochę i naprawdę mi się bardzo podobała, bo to był taki taki odpoczynek od od, w ogóle od wszystkiego, no chcesz, wracasz z pracy z, z zestresowany, no to jest, jaką grę odpalasz? Resistance 2? Walisz pod tych kosmitów po prostu, po tych, no co, co się tam pomogę. działo na, na ekranie, no to, to po prostu jakaś orgia ja kolorowa. W dwójkę grałem niedługo po skończeniu jedynki, i skok jakościowy, jeśli chodzi o grafikę i o to, jak to wyglądało, był oszałamiający. Tylko, że Resistance 2, moim zdaniem, to była jedna z tych takich naj na najbardziej nierównych gier. Jakie w życiu brałem, Bo były momenty, które po prostu powodowały tam opad szczęki, a były momenty, które no, wyglądały fatalnie. Znaczy, ale na czym właśnie ta nierówność że... polega? Pod yy, kątem fabularnym, czy pod kątem. Nie, nie. Kiedy... Znaczy, fabularnym to już nawet nie pamiętam yy, takich, takich szczegółów, ale chodzi o to, że były poziomy, które robiły na mnie niesamowite wrażenie. Szczególnie na przykład bardzo lubiłem te takie otwarte, gdzie widziałeś to niebo, na którym było pełno tych no to statków. No skala oczywiście. tam robiła kolosalne tak, wrażenie. Tak, ale były te momenty, w których gdzieś tam, nie wiem, jakimiś ty korytarzami tych statków kosmicznych było. Ja też nie pamiętam dokładnych szczegółów, ale tak gdzieś ten design kula w pewnym momentach. E, gdzieś jakby część rzeczy była zrobiona naprawdę, poświęcono mnóstwo czasu na to, a część rzeczy została zrobiona tylko po to, żeby to było i... Ta nierówność no, powodowała, że, że ja to, tej gry nie wspominam najlepiej, chociaż tam było parę fajnych rzeczy. Na przykład multiplayer był całkiem niezły w Resistance 2. No, dla przeciwwagi powiem, co mi się podobało, bo y, potem to była jakby kontynuacja w wielu grach, według mnie. Y, przede wszystkim różnorodność poziomów. I to nie pod kątem y, samego designu, wiesz, roz, roz, rozmieszczenia elementów i tak dalej, tylko samego designu y, charakteru y, poszczególnych plaż, Czy to się działo w takim, czy to w nocy, czy to w dzień, czy to o świcie, yy, czy to w mieście, czy to poza miastem, to na mnie zrobiło wrażenie. Jak grałem mm -hmm. w Resistance 1, tam ta tam, tam, tam monotonia jednak yy, była mocno zauważalna, a tutaj była kolosalna, kolosalna Szaro, Buro, zmiana. A dwa, co mi się mm -hmm. bardzo podobało i co nadal uważam, że jest to dla mnie wyznacznik rewelacyjnego w ogóle FPS-a, mam na myśli tutaj Half-Life'a 2, to jest to, że gra nie zmuszała Cię do tempa rozgrywki. To jest... Half-Life Half-Life 2, a potem przenosząc to na Resistance 2. Tam są takie momenty, Aha, tam są takie momenty, że gracz nie jest zmuszony do tego, tak jak na przykład my jesteśmy przyzwyczajeni w tym momencie we wszystkich kodach, że to tempo mhm. jest tak takie ogromne, że y, nie masz chwili, żeby stanąć, żeby zastanowić się y, co, co, co, co zrobić. Jesteśmy tak w takiej zgniatarce, która Dokładnie, po nas pcha. Dokładnie, to jest jakiś jeden w, wielki rollercoaster. A w Resistance 2 naprawdę tam się działo masakrycznie dużo rzeczy na, y, na ekranie. Mhm. Ale miałem to wrażenie, że jestem w stanie kontrolować to, co się dzieje. Jeden z tych fajniejszych aspektów. I tyle chyba w tym roku było, z tego, co widzę. A little Big znaczy, Planet. Jeszcze mam dwa tytuły. A Little Big Planet jeszcze się pojawił wtedy. To był ważny tytuł. Ja nie mówię, że on był jakiś wybity dla niektórych, ale mm -hmm. był to ważny to tytuł. To był ja mega ważny tytuł. Ja akurat na imprezach ze znajomymi dużo czasu spędziliśmy okładając się po buziach szmaciankami. To jest system seller dla rodziców przecież. To był, y Tylko widzisz, to nie do końca jest system seller, bo ta gra była trudna. Ja nie wiem, czy ty kiedykolwiek skończyłeś kampanię single player. <laughs> ale Piotrze, ale rodzice o tym nie wiedzieli że ta gra jest trudna. Chyba, że tak. Ja, ja, ja pamiętam, że kiedyś na jakimś wyjeździe tam wspólnym, jak za załadowaliśmy się do domka, wzięliśmy konsolę, yy, to chyba dwa czy trzy dni upłynęło właśnie na graniu w cztery osoby non-stop w Little Big Planet, po to, żeby ją w końcu skończyć. I udało się. Ja nigdy nie skończyłem Little Big Planet, niestety. Mnie po prostu rozbiło to skakanie gdzieś jakoś tak. Nie, nie miałem przyjemności właśnie grania. To, co jest najważniejsze w takiej grze, bo ona jest przepiękna, ona, ona wygląda fantastycznie ta fizyka świetnie działa. Moim zdaniem e, największy poziom, jest fajny. z nią był taki, że było ograniczone życie, bo to zabijało kompletnie właśnie tą, tą fa familijność tej gry, bo przez to, że, że mogłeś tam zginąć kilka razy i potem się etap przejść od początku, to dzieci kompletnie wymiękały. No tak, no ta gra po prostu, ona była zbyt mało arkadowa, ja bym tak powiedział. No właśnie, mnie od Little Big Planet odbiła bezwładność postaci, że właśnie brakowało tej, tego aspektu gry arcade. Że, że, że, że ja tak się męczyłem sterując tą postacią. Przynajmniej ja, dla mnie była, no była tak. frustracja. się odbiłem od tego. Stwierdziłem, nie, nie, no, bez przesady, przecież to jest gra dla dzieci, a ja się tu męczę. więc Niemniej Little Big Planet euh, na pewno warto rozwijać, Dziękuję i że wspomniałeś. Chociaż ja mam jeszcze dwa tytuły. Jeden to jest Motorstorm Pacific Rift. Mi się ta gra strasznie podobała. No, mam taką całość darkadowych ścigałek, więc Pacific Rift robiło na mnie kolosalne wrażenie wtedy i grając kolejne części serii to już jakby już tego efektu wow tak nie było na przykład ta ostatnia część, Apokalips uważam że za, za dużo słabsza bo właśnie od Pacific um, a jeszcze Tomb Raider Underworld i się tak. ale, ale jeszcze Boom na no Wii, gra Spielberga Stevena. ale bardzo fajna gierka bardzo sympatyczna. To była gra, która pokazywała... Na, na czym polega granie na Nijakich Wii. gier <laughs> właśnie nie ma na innych konsolach, a są na Wii. Właśnie takie z fizyką, z, z rzucaniem właśnie jakimiś plackami różnymi duperelami w te, te bloki. No Naprawdę świetna, świetna ee, zabawa. Tam chyba nawet, można powiedzieć, że taka Jenga była z tego wszystkiego. Tam można było... Po prostu było dużo wariantów rozgrywki, ale mądź to była jedna z tych gier, która pokazywała, dlaczego Wii jest wyjątkową konsolą i dlaczego pewnych rzeczy do czasu właściwie nie, nie można było y, zrobić na innych konsolach. Więc Boombox na pewno y, na no UI warto, warto zobaczyć. No co panowie, przeskakujemy do następnego roku, co? Hop! 2009. No i to był rok, kiedy kupiłem PlayStation 3. Pierwszą to był Uncharted 2, a drugą to był Killzone 2. I de facto te dwa, no, tytuły, mi w zupełności, te dwa tytuły w zupełności wystarczyły mi żeby czuć się spełnionym y, jako gracz, już więcej nic innego nie potrzebuję, mam świetne, świetną mm -hmm. przygodówkę z, z widoku trzeciej osoby y, y, i mam świetnego FPS-a i naprawdę nic więcej nie potrzebowałem, więc potem jak jeszcze dostałem, no, to proszę, potem jak, się jak jeszcze się pojawił Infamous, jeszcze było parę innych tytułów, no to w ogóle byłem w siódmym niebie. No właśnie, 2009 rok to jest, to jest ta pierwsza część Infamous, tak, tak? Tak, Ja nie mam zaznaczonej na swojej liście, to przyznam się bez bicia. Ale, ale gdybym pewnie miał teraz robić tą listę tak nic, no, na pewno by się tam znalazło. Znaczy... Ale mam na przykład Batmana Arkham Asylum. Tak, Azale. to też był ważny, ważny, moment. Znaczy w ogóle, no w tym roku też się pojawił Borderlands jako marka... Y... Assassin's Creed 2 najlepsze części. Pojawił znaczy... się najlepszy, no, najlepszy Assassin. Był... Znaczy Xbox w ogóle leciał siłą rozpędu już, jak już pewnie zauważyliście. No to mhm. już w tym momencie już to była maszynka do, maszynka do robienia hitów i do robienia fajnych tytułów. Więc tego naprawdę było sporo mm -hmm. na, na Xboxie, ale to był rok, kiedy ps trójka nie miało jeszcze takich system sellerów. I, i, no tak ta na da... Uncharted i Infomusa, o których sam wspomniałeś właśnie w tym roku. Mówię, mówię że do tego, do tego roku nie było jeszcze Aha, takich gier, które były system sellerami. Dopiero Killzone 2, który miał niesamowitą kampanię reklamową. Naprawdę to w Polsce to, to był ewenement przecież co Sony zrobiło z kampanią ja Wizona i Uncharted, prawda? Kompletnie tytułem, którego się na pewno nie spodziewacie, czyli to był tytuł, który zmobilizował mnie do szybkich zmian telewizora na, na Full HD. Eee, uwaga, uwaga. Red Alert 3 jeszcze hmm, znaczy co, nie widziałeś to... nie widziałeś tekstu na, na ekranie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ta gra była tak zrobiona, że jak grałem, próbowałem na nią, gra, w nią grać na swoim starym telewizorze, jeszcze CRT, to niestety nie byłem w stanie czytać napisów. I to, było, to była bardzo mocna mobilizacja do tego, żeby się rozejrzeć. to właśnie za, to jest na ciekawe, ekranie, e, czy mając konsolę już 360 czy PSA 3, mieliście już telewizor HD czy nie? Nie, no ja mówię, ja zmieniłem ja po miałem... Znaczy, ja powiem tak, że na początku miałem konsolę y, Xboxa, bo Xbox tam y, mogłeś sobie kupić y, kabel y, pod VGA. I ja na początku grałem na monitorze. To było HD, tylko że grałem na monitorze y, komputerowym. Ale później y, już przy... jak już miałem na przykład PS3, to już przysiadłem się na, na 40 celowy y, Full HD. Ja wam powiem, na że y, ponieważ... Pierwszą konsolą jaką kupiłem w tej generacji, był Xbox 360, który był u mnie jakieś 3 miesiące, i po trzech miesiącach sprzedałem, żeby kupić PSA, yy, więc ja miałem go podpiętego pod właśnie pod 28-calowy kinoskopowy telewizor, i jak zobaczyłem potem u swojego brata, jak wygląda Killzone 2 na. Telewizory już Full HD wtedy, bo pamiętam yy, wtedy już się pojawiły telewizory Full HD, to no to nie. To, to, to, to tak nie może być. Ty już wiesz, że czas zmian. Szybka, szy... <grafy> wszystko. Brata od razu poszedłeś do sklepu. Wszystko, wszystko trzeba sprzedać mm -hmm. i kupić sobie PSa razem z telewizorem. Mm -hmm. I, I to był jednak ten moment przełomowy u mnie. Więc dziękuję, do widzenia. Xbox powędrował po, po, po na Allegro. Michale, co tam jeszcze w takim razie 2009? Ja mam jeden tytuł, który bardzo mile wspominam i uważam, że jest to jeden z fajniejszych sandboxów, w jaki grałem w tej generacji. To jest The Saboteur. Sabotażysta. Ale brawo! <laughs> ja myślałem, że tylko ja wyskoczę z Sabotażysta. To jest, słuchajcie, jeden z, jedna, jeden z tych sandboxów, który do dziś dnia uważam za idealne takie zrównoważenie rzeczy potrzebnych, które trzeba zrobić w sandboxie i rzeczy niepotrzebnych, które można pominąć. To było idealnie wyważone. I prowadzenie fabuły, yy, te wszystkie misje poboczne i tak dalej. Ja się fantastycznie bawiłem przy tym tytule i, A z drugiej strony płakałem mając mhm. świadomość tego, że studio yy, zostało zamknięte. Pandemic tak. Studio, z tego co pamiętam, tak? tak. Zostało zamknięte po, po mhm. wypuszczeniu tej gry, bo naprawdę zrobili kawał, kawał zarobistej roboty fantastyczny. Ja uwielbiałem tę grę właśnie też za przedstawienie Paryża. Wiadomo, że to jest jakiś jakiejś tam w skali mniejszej, ale była statua e, brzeżą, e, wieża Eiffla, na którą można było się wdrapać. E, tam, oczywiście tam są kluczowe sceny fabularne, tam się dzieją, ale po prostu e, ja uwielbiam te, takie gry właśnie za, za taką taką, e, taką turystykę elektroniczną. Za to właśnie e, uwielbiam Assassin's Creed'a dwójkę, że pozwolił mi odwiedzić miejsca, które widziałem, ale oczywiście cofnąć się w czasie, które jakby znałem, będąc tam teraz, niedawno w rzeczywistości, ale mogłem po prostu je zwiedzać tak, jakbym tam, powiedzmy, był, i tam żył. Trochę wyobrazić tylko potrzeba, ale te gry naprawdę fantastycznie przedstawiają te światy i Sabotur właśnie był taką jedną z nich. Zresztą ja nie wiem, czy jakakolwiek inna gra pokazywała Paryż z takim rozmachem. I, i, I dlatego właśnie m.in. Saboturów za jedną z takich, też jedną z najbardziej niedocenianych gier i bardzo szkoda, że, że, nie, wiem, że studio... nie ma kontynuacji na przykład. Po, po takiej perełce, prawda, no, okazało się, że e, trzeba, trzeba... Ja naprawdę gorąco polecam, bo to ten tytuł można wyrwać teraz za dosłownie jakieś grosze pewnie, i, a, a mhm. wiele godzin można fajnych spędzić przy tym tytule. Mhm. 2009 rok to też e, Cichy hit, znaczy cichy, w sensie, że nikt się nie spodziewał, że nagle taka bomba. UFC 2009 Undisputed. Gra, której nikt się nie spodziewał, że będzie jakimś sukcesem, ale to okazało się, że to jest po prostu jedna z najlepszych bijatyk, które, które ludzie grali. No. Słuchaj, a propos bijatyk, to w 2009 wyszedł również Street Fighter kwartek, tak, który był takim zaskakującym, bo ja jakoś wcześniej nie kojarzę biatyk, żeby się znowu zaczęły pojawiać. Mhm. No ale dla mnie fc 2009 było lepsze nawet od Seedfightera. Jeszcze z, z pierdu, który mi zapadł w pamięć w 2009 wyszła e, gra o nazwie Endwar War e, pod szyldem mm. gdzie mieliśmy oryginalne sterowanie, które nie zawsze działało tak jak powinno, czy raczej rzadko działało tak jak to powinno. Nie działa, jak nie, No ja w to grałem, słuchaj, raczej próbowałem grać i, i założenia były naprawdę przewspaniałe, ale niestety w, w Dla, dla, dla ciekawskich to mogę teraz pobrać, pobrać z psn za 20-coś złoty. Więc jak ktoś jest ciekawy, jak ten tytuł no, wygląda. Strasznie, ja, bo tam na początku tego była konfiguracja i, i dalej moja żona wspomina to z uśmiechem, że wiesz, tam konfigurując musiałeś mówić poszczególne słowa i system co chwilę odpowiedział, że to było niezrozumiałe, to było niezrozumiałe. Więc moja żona do tej pory się śmieje, że to mój angielski, a nie tam, że narzekam, że grać. zrobione. Masz, sobie jeszcze na Taką krótką listę tutaj w tym roku widzę jeszcze Red Faction Gorilla, też dosyć ważny tytuł, mm -hmm. jeśli chodzi o fizykę i fizykę zniszczeń. To ja dorzucę od siebie Need for Speed Shift. Tak, dla mnie Shift kolejna gra, która fantastyczna, była fantastyczną odnogą Need for Speed. Tylko okazało się, że fani Need for Speed nie chcą e, jakiejś takiej realistycznej ścigałki, tylko oni chcą po prostu fabułę. Yy, gdzieś... No bo ta z, gra stoi w rozkroku, no bo ona to ani to symulator, ani to arkajdówka no taka coś pomiędzy. Znaczy ona była bardziej symulatorem niż arkajdówką i, i yy, moim zdaniem yy, ktoś, kto szuka bardziej takich symulacji, to on tutaj wszyscy by ją znalazł, nie? Ja jeszcze później w dwójkę grałem i tam jak zmieniasz sobie te ustawienia yy, pod, pod, pod siebie, tak powiedzmy, pod swój model jazdy, to, to naprawdę będziesz bardzo usatysfakcjonowany. No ale no niestety Need for Speed miał podążyć jednak inną drogą. Wrócili na te utarte tory właśnie klasycznych. W 2009 e, klasycznych... wyszła jeszcze gra, która była bardzo wyczekiwana, a nie spełniła swoich nadziei, czyli Brutal Legend. No, no tak. No ale to w... czego w dzisiejszych czasach <grym> o Double Fine <grym> no właśnie, <grym> nie można powiedzieć. Double fine. No, ale e... No właśnie, się ale jeszcze o jednej grze nie powiedzieliście, która jest dla mnie jedną z moich najważniejszych, ulubionych i w ogóle naj, naj, naj, naj czyli Flower. No co się śmiejesz? To był, to był bardzo ważny tytuł, bo, bo pojawiło się coś zupełnie innego. Ja e, Wybieram grać Flower. Jeśli chodzi o mechanikę grani rozgrywki i kontroler w taki, a nie inny sposób. No przecież taki funkcjonalności Xbox nie, powiesz, nie miał, to... nie? Jeśli mówisz, że to jest granie nie gra, to znaczy, że nigdy nie skończyłeś Flower, bo etap, gdzie było trzeba omijać druty pod napięciem, był bardzo trudny. No ale to Six Axis to jest właśnie ta rzecz, której, której mi brakowało, znaczy wykorzystanie takiego porządnego w Six Axis, naprawdę e, brakowało mi w grach. I tylko niewiele gier e, pokazywało, jak, jak można właśnie zrobić użytek z tej funkcji. Bo ona została stworzona jako taki dodatek na szybko, no pokazało się, że Wii U tak świetnie się sprzedaje, ale przecież nie możemy mm, skopywać oui. całego pilota, to musimy dodać coś do naszego dual shocka, No i tak właśnie powstał Six Axis, który, który niestety nigdy nie został w pełni wykorzystany. Chociaż ja na przykład na Six Axisie grałem w ścigałki. <śmiech> w Wipeout'a? Nie, bardziej Pacific <śmiech> <śmiech> <śmiech> tak sobie, wiesz, niby taka wirtualna w kierunku powietrznego. Tym... Lepsze to niż pięści w Kineksie podniesione, wiesz, gdzieś w powietrzu. W tym roku również wyszedł tytuł, który moim zdaniem też przyczynił się pewnie do powstania a, pałeczki na PS3, czyli Dead Space Extraction. I to był jeden też z hitów na Wii przecież 2009 roku, mm -hmm. bo... Nie było jeszcze, jeszcze takich, takich gier na Wii, takich horrorów, takich strasznych mhm. rzeczy, które się wylewały z, z ekranu. Ja pamiętam, że to były... Nie wiem, czy właśnie Dead Space Station nie było jedną z tych gier, jak, jak, przez, które jakby m, skusiły mnie do tego, żeby właśnie jednak e, zainteresować się i kupić. Czyli tak czarny kolor i horror. No. Tak, tak. To się horror, łączy. Czarny horror. Wszystko jasne. E, to ja tylko dodam tak, że epizody z Liberty City, czyli balada o Gaytonem, i The Lost And Damned. No niby to są, prawda, tylko dodatki do GTA 4, ale to były jakby dwie osobne mniejsze gry, i moim zdaniem nawet warto je bardziej nimi się bardziej zainteresować niż podstawką. No, do dziś tak, to jest wzór tego, jak powinny, jak powinno wyglądać DLC. <laughs> tak, tak. Dokładnie, dokładnie. I wiem, że Piotr próbował wspomnieć o tym, o tej grze Demon's Souls. Tak, tak. I ja na przykład Dimon Souls grałem, zanim wszyscy grali w Europie. Że w ogóle to było jeszcze prawda... Znaczy ja nie mówię, że tak się śmiejesz tam byłem wszyscy. Damian pierwszą kopię miał Dimon Souls w Europie i był pierwszy. Ja swoją kopię Demon Souls... Ja mam w ogóle wersję azjatycką. Bo ja, y, był taki okres czasu, że dolar y, gdzieś tam w stosunku do euro to prawie tak stało, że prawie za, za, dwa, y, za jedną euro można było kupić dwa dolary. Więc przelicznik cen był fantastyczny. Ja bardzo dużo gier kupowałem w Playazja. Ja mam wiele tytułów właśnie, y, gdzie mam instrukcje dwujęzyczne. Są takie grube książeczki, że jedna jest z krzeczkami po chińsku, a druga jest część po angielsku. I tak mam na przykład Fable 2, tak mam między innymi Demon Souls. Ja Demon Souls, Souls czytałem gdzieś y, gdzieś właśnie w zachodniej prasie ludzie się bardzo podniecali i to było takie, y, to jeszcze tak nie, nie dotarło, y, gdzieś poza i mówiło się o tym, że no to jest gra, która jeszcze nie wyszła w Europie, ale ona po prostu jest taka niesamowita, że trzeba w nią zagrać, bo jest, jest po prostu inna, idzie pod prąd e, współczesnym trendom i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście mówię na playarzie, no jak, e, jak wszyscy grali w Dark Souls i myślą, że Dark Souls jest grą trudną, to e, myślę, że Demon's Souls też był, totalnie się odbili od, od, jak od ściany, więc to była bardzo specyficzna gra, no ja nigdy nie skończyłem, ale, ale wspominam mi jako coś e, bardzo interesującego. Jako ten. I później ta, ta gra ona została wydana w Europie. No, ale to był taki cichy hit, że jakby pocztą pantoflową się rozniosła, jaka ta gra jest fantastyczna, że w końcu wydawca zdecydował się wydać nie tylko w Azji, ale też w Europie i, i, a, i dzięki temu e, mamy Dark Souls. Więc to trzeba podziękować. Dziękujemy. Nie. Pocztą, pocztą pantoflową. <laughs> no to co, panowie? 2010 Tak. tak? Jest. I e, Piotrze, to może ty zaczniesz. Jakie masz tytuły na swojej e, liście dwa? 2, w którego spędziłem, no dla proszę. mnie to jest jeden z bardziej przyjemnych e, sandboxów, jakie grałem, który był takim prawdziwym, bo, bo tam nie chodziło o historię, nie chodziło o tam naprawdę chodziło o zabawę w piaskownicy. Tak stuprocentowe. Tak. Teraz dalej, gra, która może nie była jakaś wybitna, ale była na pewno mm, dość ważna, czyli mag. Ten osławiony y, multiplayer mm. na tam 200... 256, 256 na osób, rok. tak. Również w 2010 wyszedł Heavy Rain, którego akurat ja osobiście bardzo, bardzo, mm -hmm. bardzo lubuję. Przybił piąteczkę tej, Piotrze. <grym> tak jest. Klik. Jest. E, dalej, co my tu jeszcze mam na liście? Battlefield Bad Company 2, czyli tak jak już mówiłem wcześniej, mój ulubiony Battlefield z wszystkich, w które grałem za mm. T. Również mamy go do War'a trzeciego, który mhm. w końcu zabija o tym, jak wygląda. E, jeszcze co ja tam mam na tej liście swojej? Może coś wydożuć się, że mnie ja tak tylko wymieniam, wymieniam, wymieniam. O, w sumie pewien okres z tego roku jest związany z moją nienawiścią do PlayStation 3. Ponieważ pojawił się taki tytuł jak Mass Effect 2, i pojawił się taki tytuł jak Halo Reach. I ja wtedy się za głowę chłopie coś ty zrobił. Wyszły w sumie to jest ciekawostka, bo ja Xboxa 360 kupiłem ponownie, jak wyszła ta edycja sklimowa, tylko dla jednej gry. Słuchajcie, kupiłem go dla Mass Effecta, jedynki, ponieważ odbiłem się mhm. od grania w ten tytuł na pc i szczerze mówiąc PC w ogóle wtedy był tylko i wyłącznie dla mnie maszyną do pracy, do Pisanie. pracy. I ja nie chciałem w ogóle grać na PC. -cie. To już od, od, już od momentu kiedy miałem konsolę, PC nie, nie w ogóle granie na PC to odpada, tam tylko mam pracować, nic więcej. Ja tak to. Tylko kanapka, Bardzo tylko dobrze, kanapka, higiena, tylko kanapa sto, sto i, i padł w ręce i, i, i nic więcej. Więc żadnej gry na moim pececie nie można było znaleźć. W każdym, w każdym razie must effect jak się pojawił, no to się za głowę złapałem, matko boska, przecież to jest tytuł, na który czekałem i nagle się okazuje, że nie, się nie pojawi się na PlayStation 3. No więc była lekka drama, ale, ale w, dzięki Bogu w tym roku wyszło masę multiplatformerów, które, które, no, które po prostu były dobre. I między innymi właśnie to był betkom Company 2, który, którego uważam za najlepszą odsłonę Betkąpany, według w ogóle Battlefielda, według mnie. Ja myślę, że też możesz piąteczkę przybić z piąteczką. Przybiłem piąteczkę, zdecydowanie. Pojawiła się Mafia Dwójka, która. Yy, I pojawił się. I się pojawił taki tytuł jeszcze, jak Reddit Redemption. Mhm. No właśnie i jeszcze, jeszcze ciekawostka, pojawiło się takie światełko w tunelu, w, jeśli chodzi o w ogóle kupowanie, takie raczkowanie w ogóle cyfrowej dystrybucji, pojawił się bardzo fajny tytuł, czyli Lara, Guardian of Light, który, którego, mhm. którego skończyłem i... Wszyscy myśleli wtedy, że seria jest w ogóle pogrzebana, co oni robią? robi prawdziwe, już nie będzie prawdziwych Tomb tylko takie właśnie te gry. Tak, pojawiło się coś, co nie wyszło w pudełku. Która była fajna, bo ona była fajna. Tak, no, ona była, to jest świetna gra. Yy, raz, raz, że pojawiło się coś, co nie wyszło w pudełku. Dwa, że to był jakiś taki początek cyfrowej mhm. dystrybucji i w ogóle dodatków i tego całego boomu związanego z rozwojem tego, wszystko, tego całego kontentu dostępnego przez internet, więc na pewno na pewno jakbym miał wymienić jeden czy dwa mm -hmm. tytuły, to ciężko by mi było, bo tego naprawdę się sporo pojawiło, dodając oczywiście cały czas ten hejt na PlayStation 3, bo Mass Effect to był tytuł, dla którego po prostu chciałem mieć Xboxa. Ja, ja miałem... Ja, dla mnie to był ciekawy, ciekawy okres. W ogóle ja pamiętam e, ten datę, znaczy ten rok w ogóle, też jako taki moment starcia właśnie Titanów czyli dwie takie gry, które były zapowiadane jako zupełnie inne, wywracające w ogóle dzisiejsze granie, znaczy tamtej, ówcześniejsze, tak, ymm, granie do górnogami, czyli właśnie Heavy Rain i Alan Wake. I ja Alan Wake'a mam w, w edycji kolekcjonerskiej, która jest jedna z takich ładniejszych, ale kompaktowych wydań kolekcjonerskich, czyli Detentiale. to jest takie po prostu grubsze wydanie, znaczy wielkość pudełka Różni się od takiego tradycyjnego tym, że jest po prostu tak trzy, 4 razy grubsze. I tam masz napakowane jedną książkę, jakieś zapiski, jakieś, jakieś dokumenty, jakieś duperelki, y, płytę z, z dodatkowymi filmami y, y, produkcyjnymi. Tam. Są to naprawdę świetne wydanie, y, ale też pamiętam, że w tym roku, y, w tamtym roku 2010 wyszło Darksiders. I Darksiders jest jedna z moich ulubionych y, gier i nawet teraz jak prawda, to zamykali to studium i widziałem, że po prostu tej historii po Dark 2 e, już nikt nie dokończy to, to, to mi się słudno zrobiło ale jedna jest gra ważna która wyszła w 2010 roku która była jakby doceniana takich naprawdę wytrawionych graczy ale też była zbrukana właśnie wieloma błędami które, szczególnie w wersji, wersji konsolowej się pojawiały. Um, Alfa protokoł. I teraz przyznajcie się, czy któryś z Was tutaj grał w Alfa protokoł? Tak, ja mam kopię Piotra u siebie na półce. A ja grałem i ja ją uwielbiam. To jest cudowna gra, wspaniała, przyjemna, miła i tak strasznie niedoceniona i tak strasznie zabugowana. <grymna> znaczy ja, ja grałem w wersję podstawową która być może no, była wolna od błędów albo być może ja też tak grałem, że na szczęście mnie te błędy ominęły. Że ja nie byłem jakby świadom tego, że gdzieś e, sztuczna inteligencja przeciwników jest jakaś gdzieś zepsuta i tak dalej, ale to jest jedna z tych gier, które rzeczywiście jakby u, ka u każdego zupełnie inaczej wygląda. Nawet jeśli chcesz wszystko robić tak według jakiegoś nie wiem, schematu, to i tak możemy mieć różne zakończenia. I tak coś może być e, inne w naszej historii, że po prostu to, to, to, to, to się jakoś, gdzieś ta końcówka się inaczej potoczy. Mi się bardzo podobała, co protokol. No i żałuję, że takie gry nie mają drugiej gdzieś, szansy. Nie mają drugiej szansy, że gdzieś się nie, ich się nie kontynuuje, że przez to, że właśnie liczby muszą mieć miliony. Naprawdę ciekawe gry, które nie zaskarbiają sobie od razu, sympatii praktycznie wszystkich, no, tak jakby są zapominane są przypominane tylko przez nas od czasu do czasu, przez takich ludzi jak, jak my. E, I z gier, których jeszcze nie wymieniliśmy, Red Steel, Red Steel 2 no Wii. Bardzo ważna jest, gra. To jest ta jedna z pierwszych gier, tak, jedna z pierwszych gier, która wykorzystywała Wii Motion Plus i robiła to wyśmienicie. To sposób, w jaki prawda, ciało się tą kataną wirtualną. <śmiech> ta, ta precyzja właśnie prowadzenia tego ostrza. Dla wszystkich ulicznych samurajów polecam zdecydowanie Wyobraźcie sobie granie w Boże ostatnio wyszła ta gra na no przecież na konsole i na pc tak jak ona się nazywa tego polskiego studia, który przywrócił tego klasyka z lata z tą mi się sieka. Eee, eee, Shadow Warrior, Shadow Warriora, dokładnie. Więc wyobraźcie sobie Shadow Warriora tylko jakbyście mieli ten miecz faktycznie w ręce i tak dokładnie. I cuda się dzieją przed ekranem, no, bo naprawdę wysiłku fizycznego to trochę trzeba trzeba, trzeba jednak w tą, grę, w tą w tą grę włożyć. Mm -hmm. To nie jest takie hop w kanonie, że się tylko macha mieczykiem i, i jest okej. Okay. Jednak trzeba cała... stanąć przed tym telewizorem i jednak machać tym, tym Willa tam. No to było bardzo finalizyjnie zrobione. Zresztą mi brakuje właśnie takich... Yy, brakowało mi po prostu takich gier. Red Steel yy, sprzedało się fatalnie. No i właśnie, no i można powiedzieć, że to, to była jedna z, z tych gier, które, które tak mi podniosły apetyt na to, co mogę robić na Wii że później jak się okazało, że tak naprawdę nie ma lepszych gier niż Red Steel 2, no to mój ten entuzjazm powoli do Wii zaczął, prawda, gdzieś tak To jest maleć. najważniejszy rok dla Wii. To tak? był rok, kiedy no. sprzedaż wszystkich yy, konsol Wii sięgnęła jakiegoś Zenitu, pojawiło się Super Mario Galaxy 2, Metroid Other M przecież wtedy też wyszedł. Więc... Tak. W każdym sanatorium stało Wii. <laughs> no właśnie. No. No. To co, panowie? 2011. Najważniejszy rok w branży gier komputerowych. Wiecie o tym. Bo się pojawiła naj, naj, najważniejsza gra tej generacji. Oj, oj. A, nie, dwa, nie, nie, Zobunca nie, nie, tak? Aha. To nie generacja, Dokładnie. Dokładnie. to już jest koniec. To już jest koniec. To, jest... Jak... to było tak, że jak już jest... Ta gra wychodzi, to już właściwie nic nie musicie więcej wykazywać. Tak. To już jest koniec. To już... Zabieramy manatki i kończymy zabawę z grami. Dokładnie. Hmm. Deus Ex Human Revolution no, to było coś Zdecydowanie mocny tytuł Mass Effect 2 na Playstation 3 Dziękuję, do widzenia Koniec, więcej nie chciałem Ja mi to, to w zupełności wystarczy mm -hmm. Dead Island Gra, która Okazała się całkiem niezła Dzięki właśnie Fantastycznej mechanice tej analogowej walki Nie wiem, czy pamiętacie no, jak, znaczy, jak się powiedzmy. machało ale słuchajcie, to ja, ja, ja, ja w, grałem w The Island, Island oczywiście, nawet ostatnio w, gdzieś za jakieś grosze dorwałem na pc yy, Ja rozumiem ten cały hejt, bo jest jednak ten hejt na The Island, że, że to jest jednak krap, a, a nie jakaś gra, ale co by nie mówić, yy, dzięki The Island, Dead Island i, i, i, i wspaniałemu trailerowi, mamy studio w Polsce, które raz, że dostało zastrzyk gotówki i na to, że może zrobić jeszcze więcej gier, więc dla mnie to jest pozytyw. Nie no, Techland jest świetnie sobie Więc że, ja że, że Techland to stworzył, no stworzył Dead Island, że zrobił wokół tej gry taki naprawdę szum, bo, bo to, to trzeba jasno powiedzieć, to jest na, jak na polskie warunki, nie wspomniałem tutaj o Wiedźminie, bo to był chyba jedyny konkurent i jedyny przykład, jaki mógłbym teraz w tym momencie z głowy podać, oprócz Bulletstorma jeszcze, który w tym roku się właśnie pojawił w 2011. Tak a propos. Proszę? Tak propos, taka, właśnie... Propo właśnie, taka propo, taka propo, no, tak, tak. Który był takim cichym hitem według mnie w ogóle tych wszystkich produkcji. To jednak to, było, to był dowód na to, że my w Polsce możemy robić fajne gry. Że nie tylko przypisujemy Gears of War, że potrafimy stworzyć coś, coś od siebie, że, że mamy zdolnych no, ludzi i tak dalej. Więc to są, według mnie, to są ważne, ważne wydarzenia, jeśli chodzi o polski gaming, polski game dev generalnie. Nie, no ja Was zaskoczę teraz, uwaga, uwaga, tam Skyrim, Skyrimem. Dla mnie jedna z najlepszych kierpiek, jak grałem w tamtym roku, to był The Blob 2. Śmiej się, <laughs> śmiej się. Akurat The Blob, yy, Piotrze. On był kolorowy. Ja pamiętam, że równocześnie dostałem Bloba drugiego i yy, Batmana Arkham City. I pograłem tak z pół godziny z tego Batmana I jakoś tak mi się nie chciało, więc odpaliłem na moment tego Bloba, żeby zobaczyć i wsiąkłem chyba na jakieś 4 czy 5 godzin non-stop. blobus. A wiesz, Piotrze, skąd czerpię korzenie właśnie ta seria? No, z No brawo, brawo. To jest jeden z hitów z, z Wii, właśnie, The Blob Jedynka. Zresztą bardzo, bardzo, bardzo, bardzo sympatyczna gra. Choć bardzo, bardzo hmm. ciekawej hmm. i nie, nie, nietypowej mechanice, może w dwóch słowach no, powiemy, no, chodzi o to, że się kulką lata i się zabranda. koloruje po prostu cały świat na to różne kolory, elementy i, i tam różne zależności oczywiście się pojawiają, jeśli chodzi o kolory, o przeciwników i tak dalej, więc polecam zapoznanie się z tym tytułem, bo jest bardzo ciekawy. Tak, i przeciwnicy mm -hmm. wysysają kolory. O, na przykład. Tykat. Tak, dokładnie tak. Dark Souls. Tyle? Na 2011? Nie, no, spokojnie. Nie, portal Wiedźmiu, drugi. <laughs> Wiedźmiu Znaczy, dwa. ja nie... Portal drugi nie zrobił na mnie takiego A on zrobił za żeby... to, o czym ty mówiłeś o tym graniu na live, to ja bardzo przyjemnie wspominam przechodzenie w, w kołopie portala drugiego. No tak. Dobrze, Piotr powiedział Wiedźmin dwa, mm -hmm. to był bardzo ważny tu w tym roku. Alain no. War. Bardzo ważny tytuł. To był głośny tytuł przynajmniej. Znaczy, znaczy to ja ważne, bo się nie dużo, bo on dużo że... namieszał, jeśli chodzi o podejście do, do motion capturingu całego. W ogóle do całego procesu produkcyjnego tylko, gry. Że nie do samego to... efektu, tylko do zwrócenia uwagi jednak, że przy, przy projektowaniu postaci, czy MP-ów, czy w ogóle yy, przedstawianiu fabuły takimi prostymi zabiegami, czy prostymi w cudzysłowie, bo oczywiście do zatem już szła jakaś masakryczna technologia że jednak zmienia, drastycznie można zmienić rozgrywkę i dla mnie to jest No ważne. ale widzisz, ta technologia się nie przyjęła raczej, bo w y, GTA 5 nie masz tego wykorzystania. Damiani, jak najbardziej się przyjęła, ja już nie mówię, Chociaż że mogli. nie chodzi mi o to, żeby do jeden do jeden y, kopiować ten silnik i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, że do momentu Alain Noir mimika twarzy i w ogóle zwracanie uwagi w grze, w, grze, w grach generalnie, na, na przykład na sceny przerywnikowe, gdzie mamy zbliżenie na postać i jednak ta mimika twarzy nie była najlepsza. To był jednak taki tytuł, który gdzieś tam zapalił lampkę u deweloperów, że jednak mo, może, może byśmy się skupili też na, na, na dopracowaniu tego aspektu u nas w silnikach czy w grach i wydaje mi się, że od tego momentu naprawdę się sporo zmieniło. Czy to patrząc na na, na Krajiteka samego, czy na też innych producentów, na, na przykład też na tytuł Electronic Arts, czy Ubisoftu. Oni tam sporo zmienili w tych silnikach, żeby jednak te twarze animowały się lepiej. Mhm. Ja, ja Leinua pamiętam jako taką interesującą grę, ale, ale niewybitną. Parę rzeczy było, mi, się, mi się bardzo podobało, ale gdzieś tam, kiedy myślisz o niej, to na nie zapada ci w pamięci jako coś, co, coś, coś wybitnego. Chociaż to Los Angeles Yy, stary Los Angeles, tak? takie tak. bardzo mi się podobało, tylko, że miasto, w którym po prostu nie było nic do roboty, w którym się tylko jeździło, no to jakby gdzieś ten potencjał tego, to można, dla mnie to można było porównać to do Assassin's Creed'a, gdzie stworzono fantastyczne miejscówki, pierwszej części ale tak naprawdę gdzieś chyba brakło koncepcji, co w tych miejscówkach robić. Znaczy, to były te takie przypadkowe e... wydarzenia, nie podczas podróży z punktu A do punktu B, ale one były tak mocno powtarzalne, że... Tak, ale tam było mnóstwo fantastycznych miejsc, których, y, których na przykład y, nie odwiedziłbyś normalnie, gdyby cię fabuła tam nie pokierowała, albo y, były, były takie elementy, y, na przykład zagadki tam kryminalnej, że tam miałeś jakieś wskazówki, których nie byłeś w stanie rozwiązać, bo gra chciała, żebyś tak naprawdę wszędzie jeździł i odkrywał wszystko samemu. Tak, a tak? ponieważ był tam jeździsz... motyw tak zwanego ty prowadzisz, to... Znaczy, nasz partner Tak, to, to ludzie prowadzi, to o to, że Ja, to, ja się bardzo odkrywali. często korzystałem z tej opcji. W ogóle nie jeździłem tak. po mieście, tylko skipowałem od razu na, na... Tak, tylko że tam była taka jedna misja, była jedna misja gdzie on wejść... skojarzy, znaczy, było trzeba kojarzyć fakty, tak. Tak. zagadkę z miejscem, i generalnie się kończyło do tego, że po prostu gra po prostu ci, gdzie konkretnie masz jechać, bo nigdy nie byłeś w stanie odgadnąć tego miejsca, no bo nie jeździłeś yy, po mieście i jakby ta postać pewnego bohatera nie, nie miała z czym skojarzyć tego. I no, no, wiele rzeczy po prostu mechanicznych gdzieś było źle przemyślanych, chociaż cały ten aspekt właśnie tej, tej mimiki, tej technologii właśnie związanej z tego, jak wziąć aktora i praktycznie wszystkie emocje, które on gra na twarzy, przekazać i przerzucić je do gry, no to im się udało fantastycznie, szkoda, że... Czy Pewnie tu Rockstar też dużo coś zrobił, tak skończył. gdyby tam się nie pojawiło logo Rockstar, no to, no to domyślam się, że to troszeczkę inaczej wyglądało. No nie, no Rockstar spowodował, że ta gra wyszła. została traktowana niemal jako, jako GTA i sprzedała się po prostu tam w minionych przede Bo ludzie traktowali LNUA jako po prostu GTA. Ta LNUA. gra wyszła dzięki, e, dzięki temu... Hmm. No, czyli to możemy powiedzieć, że to, to kończymy w takim razie. Nie, nie, razie przepraszam, Master. ja jeszcze mam dwa tytuły, nie? które tu dorzucę. To proszę. Bastion. Ja uwielbiam Bastion. Naprawdę ta gra, przechodzimy chyba z 3 czy 4 razy na różnych platformach. Mam tu najmniej kilka kopii i naprawdę, naprawdę kocham tą Czekaj. grę i nie mogę się doczekać tak. Co, jeszcze tutaj parę widzę rzeczy na, na, na tym. No, więc Bastion i druga rzecz, o której jeszcze chciałem powiedzieć, to... Yy, ojejku, mam na końcu języka, muszę to znaleźć teraz na swojej liście, a... Czy jest to tytuł konsolowy? Tak, tak, tak, tak, są prezentowe. Jezu. Bo rozumiem, to, że Bastiona ogrywałeś to, już na pc tak? Tak, Bastiona, wtedy, wtedy Bastiona ogrywałem na pc yy, ale potem grałem na, na iPadzie i... Ale A grałem na PC też na padzie podłączonym do do, do a -ta, tak, żeby sobie nie psuć, wiesz. Chyba w, w, na wyszedł na iko. To jest Wiecie, no w 2011 rok to jest Battlefield 3, To jest Rage. To jest Killzone Trójka. To jest Resistance Trójka. Też serdecznie polecam, Oj, bo to jest rewolucyjne. Wiesz, co ja, ja, ja zastanawiałem się na, tylko nad jedną z tych tej, tej szybkiej listy, którą wymieniałeś i to było Rage. Ale problem był z Rage taki, że ja grałem wersję PC-tową. Uuu, najgorszą i, wersję grałem. O ile. I o ile właśnie pc wersja była. Ona, ona po prostu była nieprzy, nie, nieprzystosowana do graczy pc Dlatego że o ile na konsoli, grając na padzie te 60 kratek animacji, ta ultra animacja robiła wrażenie i nie byłeś w stanie dostrzec pewnych niedoróbek grafiknych, czyli właśnie to dogrywanie się tych, tych mega tekstur, no bo za wolno, po prostu padem nie byłeś w stanie się obrócić w pół sekundy o 180 stopni, a na myszce Wiesz co, ja mogłeś. Kiedyś, I kiedy wie, widziałeś wie, to wie, całe płacze terenu... Wiesz co, Damianie, kiedyś dogrywałem. czytałem wywiad z karmakiem właśnie odnośnie Rage'a i to było kupę czasu temu. I on się przyznał do tego, że ideologicznie w ogóle założenia tej gry były stricte i wyłącznie ukierunkowane na development na konsoli. Ponieważ jak on, mhm. jak jego zespół i on też analizował kod, który ma wygenerować silnik cały, który ma pociągnąć ten tytuł, to oni cudawianki robili, żeby ta gra wyglądała tak, a nie inaczej na konsoli, stosując różnego rodzaju sztuczki programistyczne. Czy tam przeładowywanie, kompresja tekstur i tak dalej. Więc ja się nie dziwię, że ten tytuł na PC-cie wyszedł tak, a nie inaczej. Widocznie po prostu zabrakło im czasu, albo nawet yy, może było w duże... No, było parę rzeczy, których brakowało, jak na przykład z, y, zmiana jakichś ustawień graficznych. No, to wszystko, co, no na przykład. Y, co fani zrobili, to, to, to były właśnie jakieś takie mody, które y, no, pewne rzeczy włączały, wyłączały, to robiły tamto. Więc no, taki... czasami mieć wrażenie, że to jest bardziej port niż, niż gra, która właśnie Ja Jeszcze chciałem dorzucić listę. do listy Rayman Origins. A to 2011 to Tak, 2011. Tak, spędziłem... tak, no, no, on no. wyszedł, to było tak, że on wyszedł na PS3 i na Xboxa, i chyba na Wii, a w następnym roku wyszedł na Vite. Uh -huh. Ryman Origins pod koniec roku wyszedł i on wyszedł chyba w jakiejś obniżonej cenie od razu, czy tam jakieś promocje były i, i się świetnie przy nim i naprawdę polecam Cudowności same. No to tyle chyba z tego 2012. To 20, co pan mówi? To ja tylko, ze to, że już nam się praktycznie czas na to nowy wykończył. Mhm. to ja bym chciał, żebyśmy o 2012 i właściwie 2013 to tak w telegraficznym skrócie. Bo 13. ja myślę, że podsumujemy sobie do koniec 2013. W... Dokładnie, jak się już skończy i ym, właściwie zrobimy, yy, no, prawda, gry roku, fantasmagie roku, rozdamy statuetki, to wtedy będziemy mogli, jakby, skoncentrować się bardziej. Yy, jako, że to jest świeży rok naszej pamięci, to na pewno te tytuły yy, są doskonale znane, ale to na 2012, ja, ja szybko czytam swoją listę. Jak macie coś do dodania, to, to dodajcie yy, Sleeping Dogs, Forza Horizon, Far Cry 3, Dishonored. Faster Than Light. No to nie było na konsole. Mieliśmy <śmiech> nie mówimy. Faster Than Light, no... To jest, to jest dowód na to, że ten wiesz. rok Damian przegrał cały czas na pc -cie. Nie, no Forza Horizon, przepraszam. Ekskluzyw na 360 -tkę. No to ja też tak szybkim, szybkim, szybkim rzutem Max Payne, trzeci, Hitman, Walking Dead, Journey mm, i XCOM. a. Mhm. Oh. No miał? ja mam. Do ja mam, ja mam dwa, dwa w sumie. No bo to wszystko, wszystko wymieliście, natomiast nie mówiliście, nie powiedzieliście o mass efekcie trójce. Oj, to i tam, bo to jakoś. <grym> ser... Jak... no się nie liczy. A, co by nie mówić o tym tytule, to jednak była ważna premiera dla mnie. I, i Walking Dead Hitman absolutnie nic innego, szczerze mówiąc, nie, nie zwróciło na mnie uwagi. Ja wiem, że się pojawi w tym mm -hmm. i Farka i trójka i tak dalej, ale jakoś obojętnie. Obojętnie podszedłem do tych tytułów i później, jakby się nimi zainteresowałem, mm. w ramach na przykład oferty PlayStation Plus. O proszę. Mm -hmm. 2013, jak powiedziałem, jeszcze szczegółowo porozmawiamy. Na pewno każdy z Was wymienił The Last of Us, Bioshocka Infinite i takie różne tam tytuły. I pewnie masę tytułów, no to żeśmy to w ogóle nie zostawiam. wymienili, prawda? Więc. Tak, tak. Czy uważacie, że te wszystkie takie fantastyczne wrażenia, znaczy te, te wszystkie przeżycia, jakie mieliśmy na tej generacji, czy to nas jeszcze czeka na, na, na kolejnej? Na pewno. Czy macie optymistyczne podejście? Tak, na pewno. Przyjemnie tak. jest się być częścią tej branży giereczkowej, nazwijmy to, czerpać frajdę z grania, zwłaszcza, że te tytuły jednak z, z biegiem lat się zmieniają. Niektóre idą w stronę filmu, tak jak to zrobił Beyond, przy którym się bardzo dobrze bawiłem. Niektóre idą absolutnie, czy, czy na przykład właśnie Walking Dead, czy, czy Wolf Among Us. Są gry, które idą w zupełnie inną stronę i starają się swoją mechaniką jakoś tam opowiadać trochę historii też, jak Brothers, o którym mówiliśmy. No generalnie branża się rozwija, gry się zmieniają. Liczmy na to, że oprócz grafiki również mechanika będzie interesująca. Mm -hmm. Ale To jest... Stary ja na pewno z tej generacji nauczyłem jednej rzeczy, że y, nie rzucam się na wszystko, co wyjdzie i wręcz przeciwnie, jestem osobą, która w tym momencie bardzo selektywnie podchodzi do wyboru w ogóle w to, co będzie grało grać. I, i, i tyle, no i ta generacja mnie nauczyła, że pojawia się mnóstwo klonów, mnóstwo krapów niestety, ale też i mnóstwo perełek i y, jednak ten efekt kuli śniegowej jest mocno zauważalny w, w porównaniu z poprzednią generacją. I tego, i tego całego z całego, całego tego dev towarzystwa pojawiło się mnóstwo, mnóstwo studiów nowych powstało, też sporo upadło i nie powiedzieliśmy też o, o oczywiście z premedytacją o, o wszystkich urządzeniach przenośnych czy pojawieniu się iPhone'ów, iOS'a, całego iPad'ów i tak dalej, czy w ogóle zupełnie innych platform do grania. No to na pewno ta dywersyfikacja tych wszystkich urządzeń i tytułów na pewno nauczyła mnie, że Trzeba jednak się przyglądać branży, nie kupować na Hopsiub wszystkiego, co wyjdzie. Mocno, tak powiem, interesować się nie. tym, co chce się kupić. Tak. Ja się że przez jakiś czas możemy właśnie taki retro -growy podcast prowadzić, tak? <śmiech> <śmiech> Gramy w stare w tytuły, na no, stare konsole i tak dalej, i tak dalej. No, ale... Naprawdę jest taka, że to I, bo ile... my mówiliśmy o grach, które nam zapadły jakoś w pamięci, albo były interesujące. Ale jak odwracam się i patrzę na półkę, to ilość zaległości, które mam jeszcze na tej konsoli, spokojnie dałaby mi możliwość grania przez najbliższe pół roku albo jeszcze dłużej. O, i z tej gry. Ja które... mam taką grę na 100 plus godzin. Nazywa się The Lost Odyssey. I mam nadzieję, że, że kiedyś będę miał okazję w końcu w nią zagrać i ją przejść, bo tak już raz, raz próbowałem do niej podejść, ale, ale po prostu ten czas, który trzeba zainwestować... Taką grę, no to jednak jest. A ty Damian z grałem w tak może w, nin, w Ninoku, nie, czy nie? Nie, nie, tylko w demo. I demo mi tak średnio wiesz, przypadło. Chyba no, jest. Tak. Czyli Miyazaka nie jest twoim hmm. i Studio Ghibli nie jest twoim. Nie, ale na przykład grałem w, w NIR i NIR e, nawet mi się podobało, chociaż e, nie jest specyficzną grą. To jest gra, która, która nie, nie kończy się po pierwszym zakończeniu że w ogóle jest, jest jedna z, z tych takich ciekawych koncepcji, że masz za każdym razem, grę przechodząc, masz trochę inne zakończenie, jakby inne wątki ci się pojawiają, jakby trochę perspektywa ci się zmienia tego wszystkiego. Jakby masz taki e, New Game Plus i kiedy tak po prostu grasz jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, to coś się zmienia. To, to, to, było, to było takie ciekawe japońskie RPG. E, e, tylko, że ten system walki był bardziej zręcznościowy, hmm. więc to na pewno by powodowało, że e, nie było tych e, tak zwanych random encounterów zbyt wiele, więc e, jakby nie, nie miałem takiego powodu do tego, żeby po prostu gdzieś walić go mur e, od, od tych wszystkich powtórek. To ciekawostka, i więc... bo się nie pojawiło Final, Final Fantasy y w z... naszych wypadach. Bo ja nie jestem fanem Final Fantasy. Znaczy, to wyszło, że żaden z nas nie jest fanem Final Fantasy. Y tak, tak, tak. Więc tak się tłumaczy, tak. Ale Lost Odyssey jest y, y, grą twórcy Final Fantasy, więc y, jakby tak się tłumaczę, no, że w ten sposób może... Więc biorąc zmienić... pod uwagę twoją deklarację z samego początku naszego dzisiejszego spotkania, nie kupujesz PlayStation 4 i będziesz miał mnóstwo czasu, żeby ten tytuł ograć. Tak, tak, dokładnie. I potem przez trzy podcasty ja wiem, pod rząd, mam, mam czas o... do o <laughs> Lost Odyssey. No to, bo, to możemy zrobić w ogóle taki... E... Taki osobny podcast, w po prostu ten Jeden będziemy, tytuł. wszyscy będziemy grać w Los Odyssey i będziemy rozmawiać o tym, co nowego nie. nas spotkało. Mnie w to nie kręcisz, mój drogi. Nie, nie. Nie wkręcisz mnie w to. Yy, Panowie, to co, kończymy. Yy, gdyby nie to, że się strasznie tutaj właśnie z czasem rozjechaliśmy, to byśmy powiedzieli coś o grawitacji, bo w końcu udało mi się ją zobaczyć w IMAX-ie w 3D, wreszcie pojawiła się w kinie. Yy, ale to coś odleczy, to nie uciecze się hmm. wybieram cały czas. Tylko ciągle, każdy weekend jakoś strasznie zajęty. W takim razie w następnym odcinku o tym porozmawiamy, bo już, w tym już nie mamy czasu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie widziałem w się w 3D, więc e, jestem gotowy. Dobrym, e, dobrą rzeczą było to, że widziałem też zwiastun Doom 3. I niewiele z tego zwiastunu pamiętam, jedynie to, że będzie zajebisty <grym> film i tyle. A e, no, i ty, i ten Bollywood cały. E, tam, ja tutaj będę popierał w pełni Dum jest. Ja, ja tych filmów wszystkich nie oglądam na masę, nie wiem, może Piotr wygląda Nie, nie, ja, ja tylko oglądam te tylko te no Właśnie z Bollywoodem Dona. jest tak, tak, że to trzeba sobie dozować właśnie tak jeden na pół roku Nie no, je, po prostu te takie superprodukcje które są robione właśnie tak e, według tego schematu amerykańskiego ale jednak z nutą Bollywoodu są najciekawsze i to też, ważne też żeby to były takie komedie, a nie jakieś tam filmy na poważnie, bo na, na tym to chyba bym nie wysiedział w każdym razie DUM 3, dobra wiadomość. I yy, w co ostatnio grałeś będziemy musieli też przełożyć yy, na następny. Może za tydzień zrobimy spoiler cast beyond. The Last of Us jeszcze może jakieś innych paru gier. Ale, ale to już naprawdę nie w tym odcinku. Dzięki Michale. bardzo serdecznie. Za udział. Piotrze dzięki. dzięki. Dzięki, I pamiętajcie, żeby się nie spinać z tą nową generacją. mijająca generacja... Miała tyle fantastycznych że my pewnie żeśmy tylko połowę z nich wymienili, więc naprawdę. Gdzie tam połowy chłopaki. E... Jedną pięćdziesiątą, może. Tak, dokładnie. I tym optymistycznym akcentem, że nam się ja dałem parę dachman Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na www.fantasmagieria.net, www.fantasmagieria.pl na Facebooku, Twitterze. polecaj z nami, komentować. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć.